Cześć, witajcie w 23 trzecim podcast odcinku podcastu Nierkowce <grym> Zaczyna się nieźle Nie, Zaczyna wejście. się dobrze Nadrywamy dzisiaj nietypowo, bo jest środa 30 i w ogóle poranek, więc tak, wybaczcie więc jest... no, za dzień nasze dobry. przepite głosy Dzień tak, dobry jest dzień dobry. Tak najbardziej za, jakby na miejscu, tak i zalecane Dokładnie Ze mną w studiu dzisiaj jest Dominik Kowalski Dzień dobry Hubert Bejda Siemka i Diana, nasz stały gość. Dzień dobry, wielki witam, powrót, witam. Wielki powrót, Diana, wielki powrót w Diany, tak dokładnie. No, słuchajcie, ten powrót jest okupiony takim kosztem, że spałam godzinę i trzy godziny w pociągu, więc naprawdę. naprawdę no i teraz mam, mam nadzieję, zróbić. że słuchacze będą ci jakoś tam mocno, jak to się mówi, współczuć. jak to się mówi? No, dokładnie. Dobra. To jedziemy z tematami bardzo, bardzo szybko. Na sam początek lecimy z małym newsem, takim małym, parafialnym newsem. A właśnie wiem, ja, to chiede słowa, mógłbyś tak jakby tak, może taki nowy trend byśmy wprowadzili, że na początku opowiemy mniej więcej, co, o czym będziemy mówić, żeby. O czym będziemy ktoś mówić. mógł przewijać? O grach. Wiesz to, nie jestem w stanie tego do końca powiedzieć. Jak, bo... co, o czym będziemy mówić, bo to się różnie wypada zauważyłem. Dobrze, okej. Okay. Po prostu mamy trochę gierę dzisiaj do, bo, do omówienia, bo i Watch Dogs, i, i Pokémon Moon, i Hubert od Assassin's, Assassin's Creed Syndicate. Się, chłopak. Dobrze, tak, tak. Do, Dominik ma, ma Zeldę na 3DS, ma Bladebound, tak, Division, VR. -ki. Division nam życie coś tak, zabrało nam a Diana w ogóle Until zrobiła, więc w ogóle jestem ciekawy, jak to tam wygląda z Antillo. Byłem Escape Roomie nawet. To jest niespodzianka. Znowu. No, no to... to jest temat z pierwszego odcinka, bo z drugiego. No, coś takiego. To no. tak, no, tak, tak, był tak. mega dobry, zobaczycie. Usłyszycie raczej story. Dobra, ale na razie lecimy szybko z parafialnymi, bo to jest taki może mały nie, ale, ale jednak ważne. Więc tak. Eee... Nasz kanał na YouTubie ruszył się. I to tak ruszył się, ruszył, bo Hubert go przejął i zaczął stawiać wszystkie odcinki i tak dalej, jest na bieżąco. Dodatkowo wstawiamy tam każdy stream, jeżeli tylko go dorobimy, no to go przemontowujemy i, i wrzucamy. Ja mam w trakcie montażu taki stream z, właśnie z The Division, z Survivala. Ale tam się kłóciliście. Pamiętam, pod koniec było takie obwinianie się, dlaczego nam się nie udało. <grafię> tak, ale, ale mam ten stream. Ja mam super. ten stream ściągnięty, więc, więc będzie tak, warto było. sobie włączyć i nawet w tle posłuchać, bo to są fajne rozmowy. Dokładnie. Dobra, newsików nie ma. Znaczy, newsiki są takie, że Final Fantasy 15 ponoć dostarczyło. Takie są piękne recenzje i, i tyle, nie? Bo nic się przez to oczywiście nie pojawiło. Jakiego super ciekawego. A jeszcze do kanału wracając. No. Tam nie ma jeszcze mojego filmu z WGW, nie? Jest. Jest. jest? A tu polecam obejrzeć. A ja w ogóle a propos wniosków, to nie mam rozpisa, ale słyszałem czy też czytałem, że w ogóle Oculus partnerować będzie z MS-em w temacie będzie dawno? streaming. Tak, ale o, będzie jest... streaming Gierek, tak. Także widać, że wszyscy. Duży dostawcy konsol, duży dostawcy naszej zabawy, no jednak wchodzą w tego vr Chcą mieć cokolwiek, tak? Jak nie mają własnego, tak jak PSVR, no to jest to ciekawe, jest to ciekawe, bo... Inaczej, są różne newsy takie, może nie czterech nikogo, czyli jedno to, że Titanfall 2 będzie za darmo w ten weekend. I znowu przegramy życie. Od dzisiaj już. Od dzisiaj już. Tak? Od um. dzisiaj jak Access? Wow. Mm -hmm. a, a, a, a, a. Tak szybko jest VIA Access? pełna gra normalnie? Tak? Nie, nie, nie, nie. Darmowy Weekend. Okay, Darmowy okay, Weekend, rozumiem. tak. Bo on są od 2 grudnia do 4, jeżeli dobrze widziałem, tak normalnie. Druga rzecz jest taka, że nie wiem, czy wiecie, ale wyszedł Darksiders War Mastered Edition, czyli taki remaster pierwszych Darksidersów. I dla osób, które mają wersję na PC, oni dostali to za darmo. Nie? Taki mały niusik. A trzeci news, taki już w ogóle rozwalający mózg. Pamiętacie taką grać, co się nazywa No Men's Sky? Tak, wyszedł patch. Wyszedł patch, który ma całe 5 mega. E, ale słuchaj, ten patch przyciągnął matka z powrotem do grania. Wiem, słyszałem, że bardzo dużo ludzi wróciło do, do grania w No, Man's no Ale co on takiego ma? Czy to jest Minecraft? Hmm. Także jakby że trochę... Dujesz coś tam swojego. No ja kiedyś tego No chcę zobaczyć. Może jak, może jak już go zobaczę, to będzie tak spaczowany że będzie tą grą... Tak, będzie udziałem. taki jak, jak Battlefield 4, po będzie się dało nie Ja już słyszałam kilka głosów, że kupię No jaką jak on zejdzie do 60 zł tak. No to ja Ta mam ja to tak ja samo za łodziei w, łodziei w plusie. Ja <laughs> mam to samo z w ogóle, że kupię jak będzie za 50. Hmm. No to takie, wiecie, newsy, które, które się gdzieś tam pojawiały. No, no, miedz, ja, ja jestem ciekaw, co, co z tym... Wszyscy już mówili, umiera, umiera, a tu wychodzi, pacznie. I... Znaczy, ponoć z, z małej ilości graczy do kilku tysięcy skoczyło na Steamie. Ja tego nie weryfikowałem, ale tak, tak mi o uszy się obiło. Także to mhm. dalej jest mało, tak, relatywnie. No jest, jest. Dobra, moi drodzy, jedziemy z gierkami, bo gierki najważniejsze, nie? Oczywiście, że tak. No, jak nazwa wskazuje sama podcast. Dokładnie. Więc zacznijmy od Diany, bo jej dawno nie było. No cześć. <laughs> I Diana odrywała sobie takie piękne dry, takie się trochę pobała i w ogóle miała w... okazję. No, tak, pobała się. Znaczy tak, z Until Dawnem jest taka historia, że jeden z youtuberów zaczął w to grać. Wow, interaktywny film. Heavy Rain trochę. Chłopaki nie wiedzą, bo to ekskluzyw na PS3 był. No jak nie wiemy? Oczywiście, że wiemy. Ja, ale ja, nie, nie daliście chyba, nie? No mm. ja mam nadal do, w liście do grania, jak kupię PS4, bo to wyszło remaster. Tak, wyszedł remaster. Remaster wyszedł i Heavy Raina i tego drugiego. Beyond, Beyond? Beyond tak. To powiem wam, że to chciałam trochę złośliwostek wrzucić, ale nie daliście. No, mniejsza. Chciałeś powiedzieć, że Beyond że... było słabe, a to jest takie... Nie, Bionda nie grałam. Grałam w To była moja pierwsza gra, którą grałam na PS3, ale to już odchodzimy od historii. Że jest bardziej interaktywny film niż gra sama w sobie. Super. No to mówię, współlokator akurat miał Andy Dauna. Sobie nawet platynę zrobił. Więc okej, okay, zagram. I tak, co do samej gry i zacznijmy od sterowania. Tam jest faktycznie dużo gadania, dużo decyzji, bo to jest mechanika opierać się na podejmowaniu decyzji i tych cholernych quick time eventach. Gdzie ja gram na padzie od x i nagle ja muszę wiedzieć, gdzie jest kółko, krzyżyk, trójkącik, kwadracik. I ja nie widziałam. I przez to niestety miałam takie plot twisty, których nie chciałam. <tosum> <tosum> Przypadkowa decyzja, tak? Z tego tak, przypadkowa decyzja, przez to, że nie umiem trafić w klawisz, nie. To było tak, że siedział Marek, siedział mój współlokator Alan, który serdecznie pozdrawiam, i oni krzyczeli mi z której strony, mam dany przycisk. A ja, no ja tak wtrącę się. Ja miałem tak samo w ogóle z, z 3DS-em i z PS-4, bo tak naprawdę w każdym jest inaczej, okazuje się, odrobinkę. Wszędzie są przesunięte te klawisze. No, w 3D się to jest już w ogóle, bo są przesunięte względem siebie te klawisze. Tak, tak, że w ogóle One są w ogóle totalnie inaczej ułożone, nie wiem. Więc... Tak, nie wiem, też jest X, A i tak dalej, ale to nie jest to samo. Dobre, ale to Jana nie jest to jest samo, cena, tak. Leci ten le, dalej. To wracając do tego, no to makabryczna scena, kiedy ja gonię mordercę. Gościa, który tam nas gania tych, bo no Oczywiście, Diana od dupy strony wszystko zaczyna. Jesteśmy w domku w górach. Rok po tragicznych wydarzeniach, gdzie ktoś zginął i gdzie zginęły dwie siostry. No i brat, ten trzeci z rodzeństwa, zaprosił znajomych, którzy towarzyszyli przy tych makabrycznych wydarzeniach, jak będą, nie wiem, czy rozliczenie z przyszłością, czy utrzymanie tradycji. No zaprosił ich do tego domku w górach. No i się okazuje, że w... dzieją się rzeczy, które się dzieć nie powinny. Ten dom w górach ma jakąś taką mroczną historię. I nagle zaczynają się znikać osoby. Tu pojawiają dziwne wątki, robi się strasznie. I jest już ten sobie modelca, że okazało się, że ktoś tam faktycznie jest, że chce zamordować, że no, zdaje się, że chce zamordować, może faktycznie chce zabić, chce nastraszyć, cokolwiek. I ja go gonię. I muszę się wspiąć na wieżę w kopalni. I wbiegam na tą wieżę. Bach, bo nie związuję z tym eventem wspinam się, spinam, bach. Po 15 minutach mojej walki z tym wspinaczką, stwierdziłam, że jakby ten zabójca chciał, to już by dawno był w innym stanie, a ja dalej się po tej wierzy nie wspięłam. <laughs> Więc super. Wyłożyłam się na tych time, wykładałam się na tych quick time eventach, kiedy tylko mogłam. Bardzo fajnie jest tak, włożony system efektu motyla, czyli podejmujesz decyzję, to by się wydaje, że błahe, a one mają bardzo mocne odniesienie do wydarzenia w przyszłości. I to naprawdę jest fajnie zrobione jest możliwość podglądu tego też, tego efektu motyla. I tych decyzji i tych działań, które to spowodowało. Bo w tej chacie, gdzie są zamknięci ludzie, jest zamkniętych, ojej, tu wejdzie profesjonalizm chyba osiem osób. I każda ma inny charakter. Część się uwielbia, część się nienawidzi. A na koniec przeżyły mi i tak te osoby, których nie chciałam, więc. Tak poprowadziłam grę. Graficznie jest prześliczna. Jest piękna ta grana. No ja nie spodziewałam się, że grana PS4 może być no, tak efektowna. Nie spodziewałaś się, że grana PS4 może wyglądać ładnie. Znaczy, nie aż tak ładnie, bo masz zbliżenia twarzy, i wszystko na tej twarzy widać. Te pory, niepody, to detale, no. Gra też nie jest super dynamiczna, no nie oszukujmy się. To jest, jest film. film, który się powtarzam interaktywny film. I tak, przeszłam, pobałam się. Nawet kumpel zrobił live streama z tego, jak się bałam. Muszę to ściągnąć i wrzucić, bo naprawdę jest piękna prezentacja, jak na początku siedzę na pełnym chill gram. Po 20 minutach jestem z kłębkiem nerwów. Mhm. Mm Popadę skerów, atmosfera ciężka, jakieś trudne decyzje do podjęcia, i jest ja cała skulona, zwinięta w sobie. Do tej, gdy mam jeden ogromny zarzut. Zakończenie jest takie rozczarowujące, że poczułam się, jakbym grała, poczułam się znowu jak przy Fable 3. No wiesz, ale tam masz mnóstwo takich zakończeń, pewnie. Nie, Zaro nie. nie. nie? Sam, wiesz, to samo to zakończenie, które ja poprowadziłam, okej, okay, ale to jak oni zamknęli wątek, tą. Wszystko spoili, tą klamą zamknęli, wytłumaczyli pewne zjawiska, to było takie mech. Bo to, że mi ktoś tam zginął, że mi przeżyły tylko trzy osoby z całej tej ekipy, to ja rozumiem, bo to też bardzo dużo ode mnie zależało i od mojej niezdalności. Ale samo to, co twórcy przygotowali dla nas jako rozwinięcie zagadek, akcji, wszystkiego, totalnie mnie nie kupiło. Plan był taki, że przechodzę teraz ja, drugi Marek, żeby zobaczyć zmienione decyzje, ale nie chciało się już, bo to dla mnie gra jest na raz. No to, to jest mniej więcej tak jak w, w grach tail tail, tylko że w grach tail tail wszystko jest bardzo liniowe. Ale też to są gry na raz, nie? Więcej, więcej się nie chce grać. No i w, e, i w grach tej tej tak naprawdę to dosy, jest iluzoryczne, to, że masz tam jakieś... Ta, to też mówię, one to jest liniowe, nie? To, to, tylko to masz bardziej informację, czy... że o, tam 60% znajomych, czy tam ludzi internetu podjęło decyzję A. Tak, na takiej zasadzie. Tak, tak, tak. Ta. Yy, Diana, ty, ta, ty w całość w ile godzin przysz, przeszłaś? Bo z tego, co pamiętam, to większość osób mówiła, że to miejsce jest tak na 9 godzin, coś takiego. Myślę, że w sześciu. Czy, czy, czy, czyli Diana speedrunowała Until Dawn Znaczy no, w końcach sześciu Bo ostatni Sześciu do ośmiu A, sześciu do ośmiu to Powinien, Musiałabym zobaczyć na sejwie Prawdopodobnie tą informację. Teraz nawet nie mam jak wejść do spółka Do pokoju Ale gra mi się nie dłużyła Ale mówię takie rozczarowanie Na koniec Marek też taki z tego zakończenia Nie był jakby Ono nie było satysfakcjonujące <try> nie będę dawać spoilerami. Może komuś się spodobał. Spójrz, był zachwycony. Tymi wątkami, które tam były. Był bardzo zaciekawiony. Doczytywał jeszcze i w ogóle a dla nas taki bardzo mech. Czyli odbiór tego zakończenia jest bardzo osobisty. Tyle mogę powiedzieć od siebie. <try> ale polecam zagrać. Naprawdę polecam. Klimat no. fajny, gęsty jak kisiel. Marek się w ogóle nie bał, ale za to ja skakałam. Zresztą <try> mi, mnie potrafią wystraszyć drzwi, jak wiemy. <grymne> <grymne> tak, dokładnie. Jak ktoś ma PS4? No nie, ktoś ma PS4, to jest najbardziej. No to nie, to jest tak, jak się ktoś ma PS4, to jest pozycja obowiązkowa, żeby zajrzeć. Tak jak na PS3 było Heavy Rain. Nie Heavy Rain, no. Ale tylko w Heavy Rainie te zakończenia naprawdę się kreowało. No, ale tutaj Wtedy, jest takie, tak. a nie inne. A to jest, jest iluzoryczne, tak. bo nagle się okazuje, że pewne postacie są ciągnięte do końca fabularnie i one zawsze będą, nieważne od błędów, jakie się popełni i decyzji. I to też takie taki bardzo oszczędowujące bo bo to doczytaliśmy na końcu, już po przejściu gry. Nie, ja liczę na to, że zobaczymy w przyszłości, będziemy mogli tego się odnieść. Ja też to jest, też bym chciał to zobaczyć, powiem szczerze, w ogóle. Trzeba tę peszczórkę jakąś ogarnąć. Żeby nadrobić zaległości platformowe, że tak powiem. No, dokładnie. Dobra. To mamy Antudon. Może teraz przejdziemy do Huberta, bo Hubert ma. Jest zdziwiony w ogóle, że, że, że, że jakaś gra może być dobra. <grych> I to jeszcze z tej serii. Ja bym no, chciał no, Huberta tak. pochwalić w ogóle, że on tak się przejął tym, że nie gra w gry i wziął się za coś nowego i tak widziałem, że tam ostro katował Bardzo dobrze, pochwalam. Jak usiadłem w piątek, no to grałem do niedzieli. Fantastycznie. Nie, bo naprawdę ta gra mnie wciągnęła. A mówimy tutaj o Assassin's Creed'zie. Syndicate. W ogóle byłem zaskoczony, że gra z serii Assassin's Creed może być jeszcze taka odświeżająca i dobra. Może tylko moje odczucie, bo no ostatnio w Assassin's Creed, w którego grałem to jest dwójka więc od dłuższego czasu nie miałem w ogóle styczności z tą mechaniką ale w to się bardzo przyjemnie grało to nie jest jaka, to nie jest w ogóle wybitna gra, nie jest to jakiś To jest po prostu dzieło. dobra gra tak, to jest po prostu dobra gra, można sobie włączyć mm. i połazić po tym mieście Londyn jest przecudowny, to jest najlepiej oddane miasto chyba w ogóle w grach, jakie widziałem Eee, wiesz co, to samo było przy Unity, jeżeli chodzi o paryż. Też jest bardzo dobrze oddane, bo oni wtedy zmienili w ogóle mechanikę oddawania obiektów w trach przy, przy Unity. Wtedy mm. uznali, że to są budynki 1 do 1 eee, Ulice są 1 do 1 z normalnym, z tym oni brali mapy stare, przera po prostu patrzyli, jak to, jak to jest ułożone, nie? Więc tam przykład, jak sobie po, pojedziesz do Londynu, po, czy tam, jak już byłeś, tak? No byłem to... w tym roku i właśnie to mnie zaskoczyło, to od... I I możesz da, zobaczyć, nie możesz się zobaczyć, nie? Na przykład, o, mm -hmm. i wow, przecież to, to dokładnie A, to samo, co widziałem, nie? Tak, tutaj stałem, nie? I tutaj szedłem tą ulicą. A właśnie, tak no, się wtrącę, bo mam dokładnie podobne wrażenie z stworzą y, Motorsport 5, którą ostatnio udało mi się dostać pożyczyłem konkretnie, to była trasa w Pradze. I w ogóle mówię, ja pierdzielę, ale świetnie oddana Praga, ten most, przez który się przechodziło, także coraz lepiej w grach realizowane są. Nawet w ścigałkach, wiesz? Tak naprawdę, kiedy... Ale wiesz co, Assassin's Creed Syndicate jest takim otwartym światem i to jest mhm. świetna przy... soby ktoś ogląda na tak przy, przy, przy, przypomnę, to Tuas robił piękny film o Assassin's Institute Unity i wtedy powiedział, że asasyny to z jednej strony są takie dobre gry, jako dobre gry, ale to są świetne przewodniki, bo można sobie w nich pochodzić po tych miastach mm -hmm. i się podagiadywać różne rzeczy. Mm -hmm. Tak, takie interaktywne to przewodniki Jakby się było tym osobą, która tam pokazuje rzeczy. Mm -hmm. <laughs> Nie Dokładnie. Lidi. Dobra, a wracając do Assassin's Creed Syndicate, ma uh, setting jest setting jest boski. Nie wiem, może to tylko ja, ale 18 wieczny Londyn jest cudownie oddany i uwielbiam. Uwielbiałem, uwielbiam nadal chodzić po tym mieście i patrzeć na tych ludzi, połazić sobie po Green Parku, po prostu tak połazić i nic więcej nie robić, nie? No tak. A jeżeli chodzi o fabułę, bo ja Assassin's Creed Syndicate odgrywałem na premierę każdego Assassin'a praktycznie. I z fabułą jest tak... Fabuła jest z, słaba. Z jednej Fabuły strony jest słaba, ma. a z drugiej strony e, oni zaczęli odchodzić od niej, ale whatever. E, zacznijmy od tego, że w samej grze pojawia się mała innowacja w taki sposób, że są dwie postaci i jest, są to, jest to rodzeństwo. E, Evie Fry i Jacob Fry. E, I oni sobie uznali, że są, znaczy ich cała rodzina jest rodziną asasynów i w ogóle, lecie z pokolenia na pokolenie to przechodzi i się okazuje, że ci templariusze przejmują Londyn, więc to serio rodzajstwo myśli, to jest ej, słuchaj stary, dawaj, zakładamy gang i, i jedziemy z kotsem, nie? No, to założyli gang i ratują Londyn, wow, cała historia. No dokładnie, a główny zły to jest po prostu już tak tragedia w sensie widzimy go po każdym rozdziale przez dwie minuty, jak narzeka na coś e, i no i na końcu widzimy go. Nie no, widzimy jak e, Hitlera w niektórych filmach, nie? No tak, tak. No, albo ktoś zastrzelił, bo po narzeka na coś i to jest główna jego rola w, w całej grze. No dokładnie, hmm. potwierdzam. To, to jest jego główna rola. Znaczy... Może przejdźmy do mechanik. Tak. Znaczy, słuchaj, to same, sama gra jest fajnie zbudowana, bo nigdy nie jest w pełni tak, że będziemy grać tylko i wyłącznie jedną postacią. To, no nie właśnie... jest tak jak, to nie jest tak zrobione jak w Dishonored, że na samym początku wybieramy jedną i odrywamy ją do końca, tylko w trakcie gry są różne wątki i na przykład w niektórych miejscach... Jest historia EV I, I, po prostu wzięta, w niektórych a w niektórych po prostu możemy sobie wybrać. E, tak, można też zmienić postać w locie, tak naprawdę tak, to Ale nie, w, nie we wszystkich misjach Dwie, trzy sekundy oczywiście. E, ale jest taki problem, że jak jesteś w pociągu, to nie możesz zmienić postaci. Jak jesteś w powozie, to nie możesz zmienić postaci. Jak jesteś jak wisisz gdzieś albo jesteś na dachu, to nie możesz zmienić postaci. Nie, nie wybrałem, ale to, jest, czysto, czysto to są rzeczy już, myślę, związane bardziej z technologią? Weż, może jak, jakieś ograniczenie technologiczne, ich, ich tam, a może po prostu tak jest to specjalnie zaprojektowane, nie? No może, no, mi to strasznie przeszkadzało, bo musiałem schodzić na jak ziemię. Jakbyś albo... zobaczył je, w, Unity, w Unity, były takie problemy, że na przykład jak stałeś na dachu, to nie mogłeś zmienić broni, nie mogłeś zmienić ubrania, niczego. Hmm. Bo nie. Ciekawe. No, tak to działało. A może takieś oznaki realizmu, no, bo tak trudno sobie wyobrazić, że stojąc na, na szczycie dachu, raptem zdejmujesz portki i zakładasz inny. <laughs> bo to było, może chodziło o to, żeby to nie ogranicza się tylko wiesz tak czy się Assassin's Creed Syndicate ma świetnie oddany ten oddany setting i ma jedną rzecz, która mi się też bardzo podoba, sama fabuła jest słaba, ale są świetne wątki poboczne z Karolem Martsem i Karolem Dickensem e, tak, tak, to jest dość fajnie ogląda potem jest jeszcze Królowa liczbieta chyba ta, Królowa tak, Królowa Elżbieta, której też są questy Tak, jeszcze okay. wyszło DLC, którego nie. Z Kubą tak. tak, w ogóle co do DLC, jest, pojawiło mi się po przejściu chyba szóstego rozdziału na mapie po prawej stronie taka dziwna ikonka. Nie wiedziałem co to jest, więc podpłynąłem A, wiem, przy, w, na, X. tak. W nauce. Tak, to jest też super. I w ogóle wczytał mi się całkowicie inny świat, historia z pierwszej wojny światowej. I miałem dodatkowe misje Dodatkowy... E, tam byłem w Tower of London Plus e, Tower Bridge Plus okolice I Churchill I to, Tak <laughs> I to jest tak naprawdę jeden do jeden DLC Które, no dałbym sobie rękę uciąć Że to jest DLC Które jest po prostu w grze I tak, Ale to się pojawiło Takie też... Wiem, ty nie drałeś, więc ty, ciesz, to ci się odnieść, ale w Unity już było Podobne rzeczy tam były, te wyrwy tak zwane i w nie się wskakiwało i wtedy się pojawiało w Paryżu który był właśnie w lata, w te lata, które, w których teraz był Londyn, tak? Czy ten XVIII wiek Mhm. A, Tutaj jest jakby pociągnięte to, to w trochę innym kierunku, bo tam nie mieliśmy oddzielnych misji, tylko to były bardziej takie wyzwania, nie? Że wskakiwałeś, musiałeś zebrać ileś diamencików czy tam czegoś i, i wyskoczyć. To znaczy, a tutaj nie, już tam jest Były misje, a mówisz o Unity. Okay. O Unity, a w Assassin's Creed e, już Syndicate zrobili to o 10 razy, 10 razy lepiej, bo tak, po prostu się wskakiwało i, i jest nowy świat, są nowe misje, w ogóle nowa historia totalnie. Więc, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Jest oddzielna fabuła, nowa historia. Jest w ogóle historia z tym komputerem całym, który chce przejąć władzę nad światem. Nie wiem, o co chodzi. W ogóle no, tak było nie. strasznie z dupy wzięte trochę, no. Nie, no jest, jest, dużo, dużo, dużo, dużo rzeczy. Jest dużo powiązań, jeżeli ktoś gra we wszystkie asasyny. To jest troszkę powiązań, jeżeli chodzi o te całe zbieranie tych jabłek Edenu i innych takich rzeczy, nie? Ale to jest, to jest jakby rzecz, którą trzeba odrywać na bieżąco, żeby, żeby to odarnąć. Jeżeli ktoś nie gra na bieżąco, to tego nawet nie zauważy. Co do misji, strasznie mi się podobały te misje kończące każdy wątek. Te misje, w których miałeś wybór, co mogłeś zrobić. Nie? To, były, mhm. to było w ogóle największe zaskoczenie chyba w grze, że jest coś takiego i... W to się naprawdę bardzo przyjemnie grało, że możesz się schować do jakiegoś wózka i zabić po cichu, albo możesz z kimś wejść. Jak się wkradałem do, do Bank of England, to mogłem wejść z wycieczką i przejść do szybu, szybu windy, albo zabić kogoś i wejść normalnie, albo przekupić e kogoś, to było świetne. Tak, całe, no w ogóle widać, że asasen się dość mocno zmieniał. jestem ciekaw, jakie będzie następne. Bo podobno mam to, w Egipcie. No podobno. Bardzo mi się jakby podoba to, że one wchodzą w ten tryb taki, tak jak się draw w Dishonored, tak? czyli że mam 10 możliwości wejść na, i, i zrobienia każdej misji. Mhm. I to jest super, bo o to chodzi. Przecież, no kurde, nie każdy gracz będzie draw dokładnie tak samo. Dokładnie. No, jakby nie, jak nie patrzeć, Assassin's Creed Syndicate jest super, jeżeli chodzi, no, no fabuła jest słaba, ale sama, sam, sam setting jest super, no jest prześliczno. Mm -hmm. Jestem w szoku, niektórzy mówili, że mech me i w ogóle, iż Unity było naprawdę ładne, ale to co jest tutaj jest wow i to działa, nie klatkuję, jestem w szoku. Ja jeszcze może ponarzekam na te, na ogólnie mechaniki związane z dzisiejszą branżą gier wideo, czyli cholerne drzewko umiejętności. Ja o, rozumiem, tak. jakby to było jedno drzewko umiejętności, ale każda postać ma dwa drzewka umiejętności i teraz po każdej misji muszę specjalnie tam wchodzić i rozdysponowywać to. No mnie to męczyło strasznie, to jest tak bardzo niepotrzebne. A, ale no niestety jest to tu, jest to, ta, że uwaga, uwaga w to, Dogsach, o czym będziemy mówić z Dianą, no. nie? Wychają to do każdej gry, a w połowie gry jest to po prostu zbędne i niepotrzebne. No nie no, niby jest, ale zobacz. Po, Mirror Search, ten, ten najnowszy tam Katalyst też miał drzewkę umiejętności, które było z dupy, nie? No, dokładnie. <gryw> Więc no. No, jest, musimy się chyba już do tego przyzwyczaić, bo to raczej nie zniknie. Więc hmm. jeżeli ktoś ma Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate, albo nie wiem, chce go kupić, bo teraz jest taniuchny i w ogóle, to warto. To polecam, tak. Bardzo polecam. Możecie się zasko zaskoczyć, hmm. jak nie graliście w ogóle w Assassin's Creed. E, chociaż no, te przejmowanie miasta mnie też męczyło, bo to jest e, 30 takich samych misji z e, przeciwnikami inteligencji żołędzia. I no. No tak, to prawda no to jest, jeżeli ktoś grał w Mafię 3 to tam jest też przejmowanie miasta to jest dokładnie to samo tak, tak, <grym> to jest 1 do 1 no tak naprawdę no i na początku nie ogarniałem w ogóle mechaniki chodzenia i skradania się no po prostu przez pięć pierwszych godzin myślałem, że ta gra wygląda tak, że wpadam tam i zabijam wszystkich i walczę ze wszystkimi, bo nie mogłem, nie umiałem się skradać trzeba, jednak to jest dużo przycisków też Trzeba się troszkę przyzwyczaić do tej klawisza rogi, więc trzeba tej, tej grze dać szansę. Oczywiście, ja też też się No i no na, po tych 40 godzinach nadal ta postać nie chodziła tak jak trzeba. Czasami wyrzucałem osoby zamiast ją wrzucić do powozu albo. Oj, tak, no to, to są typowe błędy już. No. już... Z samej Albo samej nie się odlepić od czegoś, no ta mechanika jeszcze wymaga lekkiego liftingu prawy. Powiem tak, Je po jeżeli powstał był Assassin bez błędów, to powiem, że się świat kończy. <laughs> no bo niestety tak jest, każdy Assassin posiada takie duperlewate błędy. No powozy też były straszne. Jeździ się nimi po, po lodzie no. trochę. Mm. Mm. No. Ale, ważne, Ale na szczęście nie, nie trzeba z nich korzystać Więc linta jest super O, To jest mechanika, która się zmieniła w ogóle od ło i jeszcze dłużej A naprawdę robi, robi Dużą różnicę Ja z linki trzy razy korzystałem, albo cztery Tak. No. Ja biegłem ciągle po dachach I przeskoczenie z jednej strony ulicy na drugą Za pomocą liny jest super Naprawdę Jeżeli ktoś grał w Assassin's Creed Revelations Tam się pojawiał hak który, no nic nie zmieniał specjalnie, no czasami można było się po prostu za pomocą haka kawałek wyżej wspiąć, nie? Tak tutaj ta linka naprawdę jest w stanie pomóc, na przykład, nie wiem, jest wysoki budynek i chcemy się wspiąć na sam szczyt, to no, nie musimy na niego wchodzić, tylko podchodzimy, strzelamy linką i, i po prostu się wciągamy i do widzenia, jesteśmy na dużo To naprawdę dużo zmienia. No, a to tyle. Myślę, że Assassin's Creed to jest drogą, w którą, którą trzeba zadrać i, i sobie po prostu sobie ja ją ocenić wiem, że samemu. Można. To jest bardzo porządna gra i w sumie tyle. Tak. Ja myślę, że po lepiej samemu ją sprawdzić i ocenić, niż później hejcić i mówić, mm. że ta gra jest beznadziejna. To, bo to w ogóle Assassin, Assassin's Creed y są beznadziejne. <śmiech> mm. A powiedz, Piotrek, czy wypadałoby pograć wcześniejsze części? Nie trzeba. No, no słyszałem, że Unity jest, jest bardzo słabe zresztą sama cena o tym mówi, bo na Black Friday kosztował 4 zł ja, ja, ja Unity mam na, na, na, na płycie więc mogę też, też opchnąć wam, żebyście sobie tam podrali, ale to nie jest dobra dra, w sensie inaczej to jest dobra dra pod względem czasami na przykład historii, bo fajnie się w to dra i setting jest super ale to jak to działa, to ja po prostu puh, i, I ja przypominam, że ja to drob na premierze i bez żadnego patcha, Day One i innych takich rzeczy, nie? Więc no. no. 20 fpsów w tłumie. 15. 15. A, to to jest przykre akurat. Hmm. Ale, ale sama gra naprawdę była fajna, więc mogę ci wtedy zróbmy tak. Dam ci Assassin's Creed Unity i Syndicate i sobie odraż oba na Xboxie i sobie zobaczysz i je ocenisz. To najlepiej to, to wtedy najlepiej widać. Ja pamiętam, że chyba kupiłem jakiegoś asesynowość. Nawet zapomniałem jakiego, jak, na jakichś promocjach, więc jest szansa, że... Może że ma... Unity, Unity i, bo to tam. 9 zł prostuje, coś takiego. Nawet nie wiem, czy nie za 5 się udało. Jakoś tak. Jakoś to jest super dość tanio. Ale to, to wynika z tych, wiadomo, z tych bandli, tak? Te kody kupowane na Syndicate. Tak, tak, tak. Dobra. To tyle o Assassin's Creed Syndicate, bo Poznam gadać trochę i gadać, ale to nie ma sensu. Nie Więc ma polecimy. Sensu. No nie ma sensu, bo to jest po draf, trzeba się... to trzeba zagrać i ocenić samemu. Polecimy dalej. I weźmiemy teraz Dominika. Tak, ja, czy ja z tą Zeldą to wiesz co, tylko tyle mogę. dopiero zacząłem. Bardziej, bardziej może tą mobilkę możemy pomęczyć. No ja chciałem mobilka właśnie. okej, okej. Okay, okay. No możesz no, przynajmniej powiedzieć o 3 daje się jak wrażenia. Takie ogólne ogólne są takie, że jestem chyba za stary do tej konsoli że jednak lata swoje robią znaczy dobrze hmm. się na tym bawię to nie, nie jest tak, że jakoś jestem nie wiem, na nie czy coś, ale zauważyłem, że jak mam do grania mobilną grę i tego 3DS to 3DS przegrywa, chociaż jest ok, tak nawet zaskoczony jestem, że to 3 d jest całkiem fajne, naprawdę miło zaskakuje no fajnie, to potem on już do nie wspierają nie? No o to chodzi. No właśnie. Jest, właśnie jest. jest trochę gier, które nie wspiera 3D, bo się okazuje, że jest z problem z latkowaniem i w ogóle. No właśnie. No, no tak, to jednak nie. jakiś narzut jest na procesor. W ogóle konsola jest całkiem interesująca, z tego co widzę, nie ma już praktycznie tych bandli sprzedaży. One już Jak, wszystkie zniknęły. Nie, nie, nie ma już tych za 350? Nie ma, nie ma. Znaczy, ja trochę tak patrzyłem z ciekawości, po ile chodzą i, i tak naprawdę z reguły jest, że produkt niedostępny. Ten konkretny bundle z tą zeldą Link of Tords, tak, Link of Words. Znaczy tak, ja będę chciał na kolejnym odcinku powiedzieć więcej, bo poświęcę się bardziej Zelda, bo w tej chwili troszeczkę poganiałem po tym świecie, zacząłem nową, zupełnie nową grę. I to jest znakomity powrót do przeszłości dla mnie. Bo ja ostatnio zgrałem Link's Awakening, bardzo dawno temu, to nie chcę skłamać, ale to było 15 lat albo dawniej. Także to wiele no, się w sensie zmieniło. Nie... Tak, ale paradoksalnie to jest ta sama gra. Jeżeli chodzi o mechaniki o muzykę, ja wszystko, no i takim się ożywiają wspomnienia, jak w ogóle w to grałem, niesamowicie, wszystko, wszystko jest, tylko jest ładniejsze, no i powiem szczerze, bardzo fajnie jest to 3D wykorzystane, że czasami kamera się zmienia, czy gra jest jednak widoczna z góry, tak trochę w stylu, ale ta głębia 3D, no w tej grze akurat 3D używałem, powiem szczerze i to bardzo, tylko, że nie na nie na, na 100%, tylko tym suwaczkiem tam sobie zmieniałem. połówkę na półkę tak, tak, tak w ogóle ja jestem nie, to... zaskoczony jak y, śmieszny jest ten efekt właśnie, że suwakiem regulujesz głębie 3D to jest ciekawe, mm. jestem ciekawy jak to technologicznie jest zrobione w ogóle no to możesz sobie poszukać, bo, bo, bo mm. jest parę, parę testów na ten temat tak, bo tam jeszcze y, z, z, oczywiście chciałem się skupić na Zeldzie tam chyba jeszcze jakieś demka tam Hubert miał na tym 3 d się, to tak troszeczkę opatrzyłem ale, ale wydaje mi się, że, że to nie jest kosat do końca dla mnie, jeżeli chodzi o jakby zakres gier, jakie są. Wydają mi się trochę infantylne po prostu. Może już dlatego, że mam swoje lata. I, i... Powiem ci tak, jakbyś dostał ode mnie tego mojego 3 i dałbym ci, nie wiem, blade albo Monster Hunter'a, to byś nie powiedział, że to jest infantylne. No może no tak, tak... Ale tak, takie, takie Gier z 10 na krzyż, 15. Właśnie, Oczywiście Właśnie jest mało jest. jednak, no właśnie. Oczywiście, że jest mało. Znaczy... Powiem tak, za, za te 300 parę złotych to jest dobra oferta. To nawet taki zwykły, zwykły gracz, który gra w, raczej na dużych konsolach, ewentualnie na mobilkach, spokojnie jako dodatkowa konsola, żeby też zapoznać się z innym światem. Ja tą Zeldę chętnie bym skończył, powiem szczerze, że tylko nim na ile mi Hubert wypożyczy sprzęt. Może na raty i <śmiech> będę testował. Ale przyznaję, że y, niestety za mało ograłem tą Zeldę bo grałem ciągle w tego nieszczęsnego Grinda green, green Bladebounda, powiem szczerze. Bardzo mocno. Strasznie. Dobra, to Wesolnie. jedziemy. sobie. Słu Sł Słuchajcie, Dominik udrował mobilkę i to mobilka nietypową, bo jest sobie takie fajne studio w Katowicach, które się nazywa Artifacts Mundi i oni w większości przypadków robią grę, które się zwiął Hopa. Dokładnie. Hot Hidden Object, coś tam. Puzzle coś tam. Game, z tego co wiem. Co, co, coś takiego. E ale zrobili coś bardzo ciekawego, bo uznali, że ej, słuchajcie, zróbmy hack and slasha, a właściwie... Mają i... nazywać to swipe and slash. S swipe and slash. E czyli drena mobilki, tak totalnie, której będzie za darmo i na chwilę obecną jest dostępna tylko na Androidzie. A, o, to nie wiedziałem, że tylko na Androidzie. Proszę bardzo, Exclusive. No Będzie na tym, na, na iOSie. Więc Dominik, mógłbyś opowiedzieć? Tak, znaczy tam jakie fabuły tam nie ma ale może zaczniemy od Mechanik bo to jest najfajniejsze tak naprawdę to naprawdę jest weapon slash jestem w ciężkim szoku jak fajnie zrealizowali grę Diablo podobną a chciałem przypomnieć, że w Diablo przed 3 w ogóle jeszcze nie grałem w ogóle w Diablo mam zaległe tam kiedyś w grałem i chętnie do tego tytułu wrócę ale jak to oglądam jeśli chodzi o poziom lokacji o, o te walki jakie tam przeprowadzamy to jest ewidentnie Diablo tylko niestety, nie, nie chcę od razu odwat zacząć, ale jednak czuję się, że to jest gra mobilna, gdzie trochę balans jest zaburzony. Strasznie jest nastawiony na grind jednak. Mimo to mi się doskonale sprawdza na dojazdy do pracy. Jeżeli zakładamy, że będziemy sobie na przykład grali godzinkę dziennie czy dwie tak, na dojazd do pracy, powrót z pracy, to jest super a do takiej ciągłej rozgrywki, gdzie mielibyśmy sobie tak dobrze się wczuć w grę i długo ją przechodzić, to, to jest ciężko. Ale może tak po kolei. Oprawa graficzna jest jak na grę mobilną fantastyczna. To, co oni zrobili, szczegółowość lokacji, postaci, efekty czarów, te różne obszarówki, samo to, jak przyjemnie się ciacha, jakie są, jaką dużą radość to daje, no to jest świetna robota. Świetna robota i gdyby oni wycieli tę mechanikę, nie wiem, czy każecie takie mechaniki typowe z mobilek, czyli są liczniki, niestety. Czyli żeby dany poziom uruchomić, należy zapłacić jakąś jednostką. W tym przypadku płacić takimi piorunkami, bym powiedział, takimi piorunami, czyli powiedzmy, nazwijmy to punktami akcji, no i niestety w zależności od lokacji, poziomu trudności one różnie kosztują i mimo to, że w danej rozgrywce, w danego dnia, tak bo gra się ciągle zmienia, powiedzmy gdzieś jest na przykład tańsza lokacja i tak dalej, to jednak to blokuje zabawę, jest taki moment, że gramy na przykład 40 minut, jest super i tym kończą się te, te jednostki akcji, guzik, nie można nic zrobić, chyba, że uwaga, kupi się dzbaneczek tak z nimi gdyby to wycięli, to byłaby gra idealna no a ja też mam wrażenie, że ona ma zarabiać tak, i bo orientujecie się na czym polegają te mechaniki bo to jest częste w mobilkach standardowa mechanika naciągania tego. Tak, tylko tutaj, tutaj jednostka jest tylko, jest tylko jedna, znaczy w zasadzie dwie dokładnie, ale jedna jest taka, którą można kupować. I przyznaję, że kusi mnie, żeby kupić, żeby, w, zasadzie w, żeby wesprzeć twórców, bo tak naprawdę gra wymaga moim zdaniem dziesiątek godzin, żeby ją wymasterować i, i tam rządzić powiedzmy w tych mapach. Niestety. A mimo to przyciąga. Także dla mnie, jeżeli sobie tą godzinkę poświęcam dziennie, czy tam półtorej, albo na przykład przerwa w pracy, to jest znakomite, żeby sobie tam jedną misję zrobić i trochę odciążyć głowę od innych rzeczy, to jest idealna gra, tak naprawdę. Bo nie, widzieliście chociaż Screenshoty? nie wiem, cokolwiek... Bo ja o tej grze to dowiedziałem od Piotrka z Twittera, po prostu raptem jakiś, miał jakąś interakcję z artefaksem chyba, czy tam kimś kim z Artifexu i patrzę, że o, mobilka... No i odkryłem też, że w ogóle ta gra to była yy, gra w ogóle Pixela. Nawet nie wiedziałem. W ogóle nie miałem pojęcia, że ona była prezentowana na Pixel Heaven 2016 i na PGA dostała jakąś nagrodę. Nie wiem, czy widzieliście o tym w ogóle. To jest zaskakujące. Że jedna hmm. z najlepszych gier mobilnych. <śmiech> eee, nie. E... Nie się nie, <śmiech> nie <śmiech> Ja oczywiście. No ja ogrywałem. Także eee, tak. To jest ta gra, którą mi pokazywałeś na Microsoftie? Yy, tak. tak, tak, tak, tak. To jest ta MOBA, tak? To jest taka właśnie, trudno powiedzieć, to jest, to jest takie diablo podobne coś, ale z dużym naciskiem na, na grindowanie, tak? No bo to, gdyby mm -hmm. to była MOBA, to muszą być inni gracze, no nie? A tutaj Dokładnie. tak naprawdę można korzystać z pomocy innych graczy, ale tylko na zasadzie gry w arenę. Gdyż gra jest podzielona na dwa główne elementy. Pierwszy element jest taki, że mamy misje fabularne na mapie, gdzie jak przechodzimy daną misję, to odblokowuje się kolejna, i potem dodatkowo na różnych poziomach trudności, stopniowo tam normalny, trudny, heroiczny, nawiązując do tej że oczywiście. I później jeszcze jest arena, gdzie teraz oddzielnie, jakby sterowano oddzielnymi punktami akcji, gdzie jakby można do pomocy wziąć takie sterowane AI innego gracza, taką jak tutaj nazywane? takiego anioła, powiedzmy, także tutaj. Szkoda, szkoda, że nie widzieliście. Powiem szczerze, że Lepiotek nie jest stanie, bo to jest jednak ekskluzyw Androidowy. No co on... chciałam zainstalować? Bardzo. Ale ty nie masz miejsca na telefonie. No ta Dokładnie. gra jest spora. Tak, ona ma ze 400 MB po pobrania. Myślę, że po instalacji jeszcze więcej. Ona jest naprawdę duża. I, i... Tak, bo ona się pobiera. Udało mi się ją pobrać, ale nie udało mi się w, w, znaleźć miejsca, żeby te pakiety, które ona sobie dościąga jeszcze. Włożyć, tak, tak. No, właśnie, no niestety. Znaczy, ona jest bardzo internetowa, jednak i no samo to, że trzyma sewy w i wszystko jest synchronizowane, ale w dużej mierze opiera się na tym, co twórcy dorzucają, czyli no ma wszystkie cechy takiej gry na, po, na pożeracza czasu, czyli mamy zadania codzienne. No dużo czuję, powiem szczerze, tutaj Destiny Mechanik, które tam troszeczkę grałem. Czuję ogromne, ogromnie wpływ Division, tak naprawdę, czyli. Naszym celem jest głównie zbieranie lepszych gratów, aby się przebijać przez coraz trudniejsze poziomy, po to, żeby zdobywać jeszcze lepsze graty i pokonać y, po kolei bossów, którzy tam no, bossowie są super zrealizowani. A, czyli czyli typowe Diablo. Tak, to jest Diablo na komórki i ja uważam, że to jest świetna próba. Gdyby z tego usunąć ten element y, tych, tych punktów akcji do rozpoczęcia gry, bo oczywiście ja już tam nabiłem 36 poziom, czyli uważam, że jak na mnie to jest ogromna, y, ogromne poświęcenie czasu, to wiadomo, że wszystkiego się zyskuje, bo zyskuje się i udźwig postaci, czyli tak jak w Diablo, zyskuje się też no, więcej tych punktów, bo kiedy zyskujemy poziom, odnawiają nam się te wszystkie liczniki tak? i możemy sobie dłużej pograć. Tak? Ale jednak zawsze jest ten taki... To nie jest paywall, tak to jest taki timewall, bym to nazwał. Tak? Bo, bo nawet jak kupi się powiedzmy... Te, te, te punkty akcji, no, to, nie, no to, to na długo nie starczy. Tak to jest nastawione, żeby... żeby no ja, ja chcę kupić na zasadzie, żeby zwać sprzecz twórców, po prostu. No bo dobrą grę mi dali, nagrałem się wiele godzin. Czemu mi nie dać y, troszkę kaski i na przykład wylosować jakiś dobry przedmiot za to, no na takiej zasadzie. Ale jestem w szoku, jak y, to jest dobra gra, tak, bo to studio no, niespecjalnie robiło takie rzeczy do tej pory. To chyba pierwsza taka gra tego typu, tak, tak Zupełnie, tak? Tak, to jest to pierwsza gra tego typu i to totalnie od nich, nie? więc... Mm. Znaczy na pewno warto przydać opis sobie na, na yy, Play Store Androidowym, bo tam jest napisane, że gra jest brutalnie trudna, ja to potwierdzam. Jest po prostu naprawdę na, to, co tam się dzieje na ekranie, jak te fale wrogów nacierają, naprawdę ciężko się ogarnąć i jestem zaskoczony, jak fajnie udało im się rozwiązać yy, mechanicznie tymi swajpami różne akcje. Bo na przykład w zależności od wyekwipowanych przedmiotów zyskujemy różne umiejętności, tylko gra jest różnorodna. Czyli na przykład wykonujemy taki okrężny ruch na ekranie, no to jest atak ze zbroi, który wysyła takie promienie wokoło postaci. Możemy atakować z powietrza takim jakby deszczem. Także i obszarówki są. Generalnie oni czerpią z wszystkich gier yy, gatunku i próbują, no wcisnęli do jednej gry. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, że im się udało. No i ja połknąłem haczyk, połknąłem haczyk, bo tam chcę zmasterować to i tam osiągnąć najlepsze graty i po prostu rządzić na dzielni, więc <głos》> proste. Ale, ale jest tak wyżułowany poziom trudności, że to mi chyba zajmie miesiące. Jestem ciekaw, czy jeżeli będziemy rozmawiać, może wrócimy do tego za pół roku, zobaczyć co się stanie, czy ja wytrzymam, czy nie. To jest taki eksperyment. <głos》<głos》bo, nie, bo wiecie, zastanawiam się, czy jest jakiś koniec, taki koniec, koniec, czy jest endgame w ogóle. Czy, czy po prostu to będzie tak, że jak ja będę już miał 3 miesiące gry, to oni dorzucą kolejny kawałek świata i taki dodatek, tak? I okazuje się, że że znowu Endgame mi się przesunie. Dla no, mnie... jest taka szansa. No tak. Jestem Zobaczymy. ciekaw, do tego wracał, bo myślę, że warto rodzimą produkcję tutaj promować. Mimo, że mogliby wyciąć. Ja trochę liczę na to, że kiedy nabiję jakiś kosmiczny poziom ciężką pracą Ciężką, y, ciężkim swajpowaniem, to będę miał y, taką swobodę gry, że będę mógł sobie grać już na luzie, ale na razie nie zapowiada się, także zobaczymy, co zrobią z balansem, tak? bo to jest kluczowa sprawa. Dokładnie. Tak ale warto, warto sprawdzić, bo gra jest bezpłatnie. Pierwsze poziomy dosyć y, łatwo lecą, bo y, niskie poziomy trudności na początku oh. oznaczają mniejsze, mniejszy koszt tych punktów akcji, tych, niż, tych, tych, y, pionów, jak nazwijmy je, roboczo, no i jest fajnie, tak? No generalnie to jest tak, że wyskakuje powiadomienie, masz pełną energię i tak kusi, żeby to wziąć i grać, ta gra wygrała z Zeldą. No to o czymś to świadczy. Gdzie mamy prawdziwy kontroler, tak? I mamy w miarę wygodną konsolę i, i też ładnie w to, to wcale o niczym nie świadczy. A to świadczy o uzależnieniu. No, o, o, to, o to jest Mogę tak. powiedzieć, że jestem oficjalnie uzależniony, ale przy moim przypadku, kiedy mam te dojazdy z czasochłonne do pracy i często jest, że komunikacją to jest, no powiem wam tak od kiedy ma, gram w to grę, gram 16 dni już bo oczywiście tam jest pro, promowane to, że wracasz i tam jesteś codziennie zalogowany typowa mechanika uzależniająca to moje dojazdy do pracy stały się niezwykle atrakcyjne i po prostu mijają mi no, no chwila, moment, jestem na miejscu nawet nie wiem kiedy, zupełnie zatracam się w tym fantastycznie, czyli dobrą grę zrobili, no po prostu jeżeli ktoś z Certifics nas słucha, a być może ktoś nas słucha, bo być pewnie może? Natalia do Dołżycka do albo Gabi sobie. Ja chcę więcej piorunów, od razu mówię, więcej piorunów. Dziewczyny, słyszałem Tutaj mamy Dominika Uzależnionego i w Tak, już. Tak. Jedna rzecz, jedna rzecz, im, tak, są takie drobne wady, no nie drobne wady to takie, że lokacje są sąkowo krótkie, czyli płacimy ciężki powiedzmy w cudzysłowie pieniądz za rozpoczęcie gry, jest ciężko jak cholera, wrogów masa, ale nie wszystkie lokacje są długie. Czasami, na przykład, są niby rajdy, tak? jak, takie codzienne wydarzenia. No, czyli widzicie, wszystko jest co w grach MMO. chociaż to nie jest M MMO, ale jednak. Tylko, że rajdy są solo, tak. Wielka szkoda, że nie ma innych graczy. To dużo, może oni dopiero planują to zrobić. Jestem ciekaw, podpytam ich. Bo gdyby tam jeszcze pojawiali się inni gracze i dało we dwójkę tak naparzać, no to mamy Diablo w 100% tak naprawdę, tak? Było multi. Mm -hmm. Bo multi jest ograniczony. Na takiej zasadzie, że jak mówiłem, że pojawia się ta, no, nawet ładnie patronka, yy, czyli taki rodzaj magicznej postaci, która ma pewien atak specjalny. No i w zależności od typu, yy, typu powiedzmy tej amuletu, który mamy, no to ten atak jest różny. No i to jest tylko to, co inni gracze nam pomagają na zasadzie pasywne, pasywnej pomocy, tak? Czyli takiego, jak to powiedzieć, wykupujemy taką jednorazową yy, pomoc na daną mapę, ale to nie jest multi, tak, typowe, gdzie jest interaktywna pewna postać, bo jednak rajdy do czegoś zobowiązuje, tak, no i, i, no i lokacje są dosyć krótkie jak na rajdy, no bo to jest chwila, moment i jest po lokacji, ale to co widzi się na ekranie naprawdę, naprawdę cieszy oko i wielki szacun, bo teraz odblokowałem kolejny tam 16 poziomów, przeszedłem czy 17 i teraz jest kolejna lokacja, tak mapa się stopniowo odsłania, no mapa wygląda kosmicznie, jak na grę mobilną, jestem w szoku i oni tam buchnęli treści, tylko niestety mechaniki takie jak przyjęli spowodują, żeby to wszystko odkryć, moim zdaniem potrzeba miesięcy ja to traktuję jako eksperyment, czy wytrwam. Także za pół roku do Bardzo tematu dobrze. wracamy. Za pół roku. Dobra, za pół roku do tematu wracamy. Będę miał tam poziom pewnie 150, chyba, że wcześniej rozwalę telefon drzazgi, bo się wkurzę i, i się skończy Nie, Nie, to wtedy, wtedy powiesz sobie, dobra, wiecie co, to ja kupuję drugi, drugi telefon, ale na, tylko do Bladebounda, nie? Tak. Ale a naprawdę zrobili dobrą grę, tylko może mam nadzieję, że trochę popracuję nad balansem. No i wiecie co, no to jest ten moment, no nie, wypada fajny grat i ta gęba człowiekowi śmieje, no. to jest ten, e, e, e, wszyscy to znamy, tak? Wszyscy to z znamy z gier. Ratem, to. bach, wypadła giwera taka, no teraz będę rządził i tak po pół godziny się okazuje, że dalej za słabo. <laughs> polecam, tak. polecam, jest fajna gra. No dokładnie, macie androidy na to ściądać, instalować, oczywiście trzeba mieć miejsce. <głos> ale, ale tak Na 5,5 cala gra się świetnie, powiem szczerze Naprawdę idealnie, no do, dopracowali tą, tą mechanikę atakowania No, no to widzicie Brać i ten Pozdrawiamy w Odlu Jeszcze raz Tak, w ogóle jestem w szoku, że oni taką grę zrobili Przecież oni tylko robili przygodówki, a proszę Dobra A jakie fajne stoisko mieli na PGA Tak, no tak właśnie ta bardzo gra fajne. dostała nagrodę na PGA Ja nie miałem się do mości, dowiedziałem się z Google Play'a Powiem szczerze ja tylko wiedziałam o tym, że Sola dostał nagrodę. Znaczy, oni znaczy, dostali z... nagrodę publiczności na PGA tego roku? Nie wiem, za Tak? Ale stoisko dostali. Oni... No A, proszę, proszę. No i Mieli to bo... przepiękne stoisko ze zbroją, w ogóle takim klimatem e, średniowiecznym. Gospodarzowie, żeby. Ale czy to wszystko było związane z Blade Boundem, czy po prostu. Tak, tak. Tylko, Blade Bound. tylko Blade Bound. No to. Pełen szacun, bo z tego też co widzę to też była najlepsza gra mobilna Pixela tylko wiecie, na Pixelu było tyle atrakcji, że ja to w ogóle przeoczyłem, całkowicie No i Natalia to zdawała nam gumeczki ale jedna z fajniejszych tych takich silikonowych benzoletek muszę przyznać, bo wyjątkowo ładna była. I też związane z tą grą, mhm. tak? Tak, Blade Bound tak wiesz, czarna, czarna silikonowa benzoleta z niebieskim nutkiem Blade Bound. Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, ile oni na tej grze zarabiają to jest ciekawe, bo ja jeszcze nie dałem im pieniędzy, przyznaję Rozważam kupić. Już wyliczyłem, ile będzie kosztować mi jeden, ten, jeden kryształek tam. 36 no groszy. Przeliczenie. A patrzyłeś, ile... Uro... Złapali cię. Złapali tak. cię A patrzyłeś, może, u... może jakieś rosyjskie są tańsze. Nie, nie ale to jedna rzecz jest, że tutaj te kryształki to głównie przydają się po to, żeby muszę wylosować przedmiot. No bo jednak, z... no tak jak mówiłem, lokacje są trudne, tak? więc ciężko się przebić. I naprawdę jest masę czynników, które wskazują na wygraną. Bo w zależności od tego, jaką patronkę wybierzemy do pomocy, no to na przykład y, wali obszarówką, lub na przykład jakimś takim promieniem. I no jednak jest trudno, tak? I, i ciężko, żeby dob dobry, w cudzysłowie, ładnie po angielsku wydropił, y, wydropiła dobra broń. Więc trzeba zbierać te kryształy, żeby, y, żeby kupować punkty akcji, ewentualnie. Ja też ja tego nie robię. No i przedmioty, bo przedmioty są podstawą rzeczą. I tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą się kupuje. Ale no, czyli kupuje się czas i kupuje się graty. I dla mnie moim zami graty są najważniejsze tak. w tym momencie. Może mi mają, no tak. może mi mają, ale ja z, z przyjemnością dam im trochę pieniędzy. Nie, znaczy nie, na pewno nie sto ile złotych, bo to jest przesada, ale dam trochę pieniędzy, żeby wespr wesprzeć rozwój, bo dobrą grę zrobili, no. Czemu nie wspierać? Ja Dokładnie, wiem, że... dać im na kawę, no jeju. No. Dokładnie. Tak. A ja może zyskam fajne grata, a może nie, bo to jednak losowanie jest. No, dokładnie. Dobra, no to mamy załatwionego Bladebounda, To teraz może ja o czymś tutaj pogadam. Jak Dominik mówił o 3DS-ach, to ja wejdę w Pokemony, jeżeli mi pozwolicie. Pozwolimy, <laughs> pozwolimy. A w sumie ja w Pokemony też mogę wejść, bo wyszło sporo update'ów do Go, ale to do na tym odcinku. Okej, okay, to ja lecę z nowymi Pokémonami na 3DS-a bo w ogóle jest miasta, 20 tam któregoś już nie pamiętam, dokładnie którego bo, bo to było takie szaleńcze, że, że, że szok weszły sobie Pokemon'e, ja tylko dostałem info w sklepie konsole i że ej, słuchaj dzień, dzień przed, że jeszcze jest dostępna, ja mówię dobra, to ja jadę, jadę kupić, nie? i pojechałem, kupiłem, włożyłem Carderidge do konsoli i on cały czas tam siedzi praktycznie od premiery nie, go nie wyjmuje no i sobie tak pogrywałem jest fajnie, słodko i w górę, ale największy szoker, jeżeli chodzi o Pokemony, to zaraz powiem o mechanice, ale jest taki, że w UK Pokemony Moon i Pokemony Sun są na trzecim i czwartym miejscu w sprzedaży. Wyobrażacie to sobie? Ale, ale ogólnie gier, gier mobilnych, czy, czy te... W, ogólnie gier! tak jak GTA było jest, wcześniej to jest, to jest, to jest i Fify i inne takie, to Pokémony Sun i Pokemony Moon są w ogóle na trzecim i czwartym miejscu w UK. Okay. Ja mówię tylko o UK, nie? A co się dzieje w Stanach czy, czy w Japonii, to jest już w ogóle inna rzecz, nie? Moment. Te Pokémony są na 3DS-a zwykłego, na... Na 3DS zwykłego? Są na 3DS-a zwykłego? Są na wszystkie 3 ds y To tak. może i dlatego. Wiesz, oni mają tych sprzedanych 3DS-ów zwykłych i, i tych new 3DS-ów tyle milionów, że nie, to ja nie to pewnie. rozumiem, nie, ale chodzi o co innego Chodzi o to, że to jest gra Bardzo specyficzna I To w jaki sposób jakby, no, Zobacz, jak się sprzedaje Assassin's Creed mhm. Assassin's Creed jak wychodzi, no to jest tam na Powiedzmy piątym miejscu W sprzedaży I wszystko jest ok, nie A wychodzą Pokémony, które wychodzą praktycznie rok do roku Czyli tam co dwa lata, bo to różnie bywa mhm. I mechanika praktycznie Się nie zmienia a ludzie i tak to kupują. Jest trzy, na trzecim i czwartym miejscu i to jeszcze na taką konsolę jak Nintendo 3DS, nie? No, więc jest to mały mały shockers. No, ale to, to taka mała informacja. Dobra, lecimy sobie z mechaniką, bo troszkę się pozmieniało. W sensie nadal łapiemy potemony i tak dalej, ale cała rzecz powiedziała na tym, że pierwszy raz tak naprawdę mam ochotę w to grać dla fabuły. Bo... Pokemony Y, w które grałem wcześniej, fabuły miały, ale fabuły miały taką, e, "meh", W sensie, no jest sobie, no i co z tego. Tutaj ta, ta fabuła, jakby wytłumacza, wszystko, co się dzieje w ogóle wokoło. Czyli dlaczego w ogóle pojawiamy się w nowym regionie, czyli w regionie Alola? E, dlaczego e, różne Pokémony, na przykład, nie wiem, Ratata jest totalnie innym Ratata niż ten, który jest w regionie. Eee, Jezu, poprzedni region Nie pamiętam w tej chwili nazwy na K eee. Bo nie będzie roboczo Kraków <śmiech> Nie, <śmiech> to, w poprzednim to, to. regionie Po prostu ten jest totalnie innym Pokemonem, w sensie e, troszkę, troszkę inaczej mm... Co powiesz mi jeszcze, że Tata z normalnego się wodny zrobił Wiesz co, nie, ale jest kilka na przykład Nie wiem, Nine Tails, tak? Nine Tails normalny jest A nie był łamany na ognisty? Uwaga, Ninetales jest o, wchodzimy ognisty. Odchodzimy w Insight, ja próbuję zrozumieć. Hubert, jesteś tam? Jesteś? E, nie, już odpadłem. Słuchaj, ale <głos> ja jestem ciekaw tych Pokémonów. Ja, ja próbuję zrozumieć fenomen. Może Piotr mnie zaciekawi na tyle, że to sprawdzę. Dobra, ja ten to tylko wytłumaczę, ja nie o co chodzi. Na, na przykład Ninetales normalny jest ognisty, nie? Czy, no czy Wolfix. W Aloli jest lody. Tak, ice. Jest typu ice. Więc wiesz, się totalnie pozmieniały niektóre, niektóre typy. Pokemonów, więc to jest fajne, troszkę zmieniają mechanikę, tak? Twój ulubiony Pokemon nadal może stać się w ogóle inny. no, typu. jeszcze powiesz, że mój ukochany Odysz to już nie jest coś inny. Wystoń musiałbym sprawdzić, czy w ogóle Odysz się zmienił? Bo parę Pokemonów tak jest, jest pozmienionych. No i... Oczywiście są nowe startery, bo jest, jezu, koty kotek i, i foka, to z ja. tym, z noskiem ściskanym takim. Tak, w ogóle, który ostatnią ewolucję ma taką, że wszyscy zrobili opad szczęki i powiedzieli, ojej, dobra, to popolio, przepraszamy, że cię tak. Tam... jednak szanujemy. Jednak szanujemy, dokładnie. No ja poszedłem oczywiście w tym kotek, czyli tym leten, bo, bo to jest to odniowy kotek i bardzo fajnie się nim dra. Ale może wracając w ogóle do mechaniki, jeżeli chodzi o mechaniki, bo świat to świat. Skupiliśmy w ogóle takie typowe gimy. w Aloli nie ma jimów, są za to wyspy każda z wysp ma odpowiednie, tak zwane triale, challenge'e i trzeba je przejść, tam odpowiednią ilość się zostaje później na samym końcu na każdej wyspie się pokonuje Pokemona, który jakby chroni daną wyspę i wtedy jest się jakby czempionem na danej wyspie. wyspie nie? No jak się wszystkie wyspy tak rozłożę, no to wiadomo, jesteśmy pierwszym czempionem Aloli i tak dalej, nie? Czyli typówka. Ale pomysł jakby na, na to, że nie ma typowych w których pokonujemy bezpośrednio tych, tych, tych, tych przeciwników naszych, tylko raczej to na przykład są takie traje, ale nie wiem. Słuchaj, zabij tutaj trzy Pokemony takie, ale później jeszcze zabić kogoś innego, albo nie wiem, tutaj ułóż zagadkę logiczną. No to jest fajne urozmaicenie rozgrywki, tak? No i mówię, dodatkowo ta historia, która jest naprawdę fajna, bo jesteśmy tym, to jest z góry podzielone, jesteśmy tym dzieckiem, normalnie idziemy do szkoły dla Pokemonów, dla trenerów właściwie. Eee, później mamy pokazane, dlaczego pojawia się jakaś zła frakcja i, i co oni dokładnie robią. Więc, no mówię, tego, tego trochę jest i warto, warto w to zadrać. Moim zdaniem Pokemony Moon i Pokemony Sun są takimi ultimate Pokemon, nie takimi, które powinny być od początku. I w końcu im się to udało dopracować na tyle, że, że super, są piękne, bo to jest tak naprawdę dokładnie to samo, co było w Pokemonach Y. Troszkę się pozmieniały niektóre znaczniki, ekran na dole, ale tak to jest naprawdę, naprawdę fajnie. A, i jest jedna rzecz, która mi się podoba. Bo w Pokémonach Idret y mapa była bardzo słaba, w sensie tak naprawdę słaba. Tutaj wymyślili, że jest sobie Pokédex, ale do Pokédexa jest wkładany Pokémon taki elektryczny, który się nazywa Ron. Ron, coś tam, coś tam, już nie pamiętam, tych Pokemonów jest od cholery. Ja nie będę kaleczył języka i w ogóle. <śmiech> Znaczy, jak wkładany jest ten Pokemon elektryczny i uwaga, Pokédex zaczyna do nas gadać. Co więcej, na głównym ekranie, jak go pokazujemy, to Pokédex pokazuje nam mapę. Tą, na której w tej chwili jesteśmy, pokazuje nam dokładnie punkt, do którego mamy tu dojść. Więc to jest, kurde, fajne, bo w końcu, <śmiech> jak grałem w poprzednie poki, to zawsze był problem. Kurde, co ja w tej chwili powinienem zrobić tak naprawdę? Ja, bo jest jakiś quest i ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść. Nie? Jak wracasz do tych gierek po, powiedzmy, dwóch, trzech miesiącach, to musisz zaczynać wszystko od nowa. Tutaj tego problemu po prostu nie ma. Bo można to zostawić, wrócić i jest pokazany punkt. Idź tutaj, nie? No to zamiast latać wokoło, no to idziesz w dany punkt i lecisz dalej z historią. Proste. No, właściwie myślę, że tyle. No, wszystko jest piękne, ładne, no, tak jak mówiłem też wcześniej, nie ma 3D. 3D wyłączyli, bo się o to założyło w Pokemonach Y. To z... Klatki spadały przy niektórych animacjach i waleli to po prostu wyłączyć. I nie jest to jakiś ból, no bo jednak to 3D w Potomonach nie jest jakieś takie bardzo potrzebne Tym bardziej, że masa osób gra na 2DS-ach, na więc no mówię, jest to jest odrywać. Ja jak przejdę, to chłopakom tutaj dam też do, do odrania. Teraz mam y i Y do oddania. Wszystkie poki poszły do Potlebanku, czekają na styczeń, bo w styczniu. Y podcast będzie uruchomiony dla tych nowych Monów i sanów. nie? I A, będzie można sobie Moim zdaniem Pokemony są trudne teraz do wejścia, bo używasz takich pojęć, że nie wiem w ogóle o co chodzi. W ogóle próbuję to sobie w głowie ułożyć. Wiesz co, A teraz to to ja jest... ci powiem ciekawostkę. może trzeba przeczytać na początku. Nie, nie, nie. Wiesz co? Wystarczy, że weźmiesz te potki, to nie jest tak, że to jest trudno weź. Weźmiesz i zaczniesz dorać i wszystko zrozumiesz. To nie jest w ogóle nic, czego byś nie kumął. O, co to jest i po, po cholerę to wszystko. Tylko wszystko jest po kolei wytłumaczone. W każdej, w każdej jakby części wszystko jest tłumaczone od nowa. Słuchaj, to jest Pokédex i on służy do tego. To jest Pokéball, on służy do tego. No, cały czas jakby poruszają, są te same pojęcia i dla fana serii, no to to jest... Dobra, ja wiem do czego to służy, dawaj dalej, nie? Ale dla kogoś, to wchodzi na nowo, no to on się za każdym razem może przeczytać i wiedzieć po co to jest. Znaczy widzisz, bo ja mam ten trochę kłopot z Pokémonami, że w ogóle nigdy tak jakby nie zaznałem tego, tak? Ja dla mnie to w ogóle nie jest nic z dzieciństwa na przykład. Kwestia wieku podejrzewam. Może, może to jest to. Ale może. Z... Ja jestem z pokolenia. Zresztą, no właśnie, Zresztą Równo, mm -hmm. gdzie w piętnasta, przynajmniej u mnie. Polsat... Polsat, podwódko, opustoszało, wszystkie dzieci wracały do domu, wyglądały Pokémony, i to była absolutna świętość. Dokładnie. Dokładnie I tak było. to jest właśnie ten chyba etap, że my jesteśmy to pokolenie, też Kumpel Mój Dok starszy, którego już tutaj w związku z Pokemonami pozdrawiałam nawet. I my tym Pokémonem ziemię. Ja też odświeżam sobie w ogóle serial. Jestem na 65. odcinku, ja dawno ten, nie pa... Ten Ten stary, ten, ten, ten. ten. Tak, jestem Kanto, bez nowe, Kanto, nie? lecę Kanto A, teraz. To, to właśnie, region czas. Kanto. O. No i już ma, aż ma wszystkie odznaki, czekamy mhm. na ligę. No tak, to zobaczysz. I jest. Dominik sam serial, nawet nie musisz oglądać go całego, całego tak ciągiem, żeby nabyć tej słownictwa terminów, pięć odcinków ci wystarczy. I tu już dokładnie wiesz, co to jest. Czekaj, to jest ten serial są, dżym, animowany, to... tak? Tak, tak I że jest i to jest dostępne na Netflixie. O, nie, jest zespół R, kojarzę. No, jest, jest, jest na to Netflixie, jest tylko, tylko jest. Tak, to tylko nie, jest nie, nie jest po polsku, tylko jest, zdaje się, po angielsku z angielskimi napisami. Ja to, no, ale ja to, ja to jest... z ciekawości sprawdzę jako ten. Iliadopter. Dopter. No, to, to, to można. W ogóle, jeżeli chodzi o serial, to jest też ciekawa sprawa, Diana. Bo nie wiem, czy wiesz, z częścią pojawia się nowy serial. Wiem, o tym Marek mi tłumaczył, <laughs> nawet bo było takie coś, jak mieli technikum Pokémon, że tam ludzie było. się uczyli i oni tam go odpytywają, odpytują o ewolucję PJ'a i dokładnie poziomy podaje, i tak matek siedzi, no tak było, tak było <głos》no, <głos》. no teraz... nie jest, jest, jest no teraz jest w ogóle jajasą, bo to co znasz, czyli ten cały rysowanki, to tak naprawdę się nie zmieniło praktycznie aż do nawet Pokemony XYZ, taka, taka była seria teraz czyli Pokemony XY na, na 3 sie więc cały ten jakby styl rysunkowy był, no... Podobny do siebie. I wraz z potemonami Sun i Mon, yy, i też wiem, tym serialem, który też się odpowiednio nazywa już teraz nie będę szukał, yy, wchodzi w ogóle nowy, nowy artysta. I jest totalnie zmieniony rysunek, animacje są totalnie inne, aż to jest te, bardziej wygląda jak kreskówka no nie wiem, jakbyś to oglądało na mini-mini. To można nazwać, powiem ci, nie. że patrzyłam, coś czytałam na jakiejś tam Bulbapedia, widziałam, no. że ta kreska się zmienia, ale jeżeli ja będę, no teraz oglądam ten starszy odcinki, jeżeli wrócę do tych, znaczy przejdę sobie z czasem do tych nowszych, to może się swoje. bo ja widziałam na przykład, jak zmienił się ten sposób pisywania Jesse. Macau. Tak. No, no, no. Ja wam powiem, że mam taki problem teraz, że chcę I... się zaangażować, tak, bo jest tyle rzeczy, które kuszą, tak. wiesz, że teraz znowu odżyło, będziemy o tym teraz mówić zaraz mówić. Za, zaraz mówić, no. Tak, w ogóle świetna gra mobilna. Y Triple czekają, w ogóle na Black Friday kupiłem trochę dodatków, bo jednak nie mogę się powstrzymać. Ale to mi czym ty się przejmujesz? Życie. A to fantastycznie część... jest. Tylko pytanie, co? Co, co w pierwszym no, momencie? Ale brać? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. święta, później Sylwester. Jest kiedy później... gra? Jest kiedy kurde gracie, a ty się przejmujesz. No w ogóle, już tak wtrącę, nawet to UFC 2 w ogóle jakieś okazało genialne. Będę na kolejnym odcinku o tym mówił, jakie genialne się okazało w kopie kanapowym. Znaczy w kopie raczej kompetytywnie, ale po prostu dawno mi nie bolał tak brzuch ale to rozwinę na kolejnym odcinku. Także to tak, teraz jest żona, się słucham, słucham. żona Cię skopała. Słyszałam? Yy, żona Cię skopała. Między innymi. Także, Pozdrawiamy Cię, Natalia. No tak, także tutaj masę rzeczy w ogóle jest y, t, po prostu zewsząd, jest tyle atrakcji, no nie wiadomo w co się rzucić, tak? Nie wiadomo w co się zaangażować w tej chwili. Naprawdę jest, jest chyba w rodzaju znowu, no nie? Bo te, w ogóle cały ten y, październik, listopad to zawalone premierami, plus jeszcze zaległości. No, Październik z listopadem był taki problem, że nie dla wszystkich są te premiery, totalnie. No to fakt. Tak samo to jak tak. ja miałem w październiku, że ja w październiku praktycznie nic, a listopad miałem zawalony, nie? Więc no to wszystko, wszystko zależy od tego, w co chcesz grać. No zaraz będziemy z Dianą tutaj gadać o Watch które wyszły dosłownie... Tak, tak, ogdałam coś na jedę. Tak, w ogóle takie, wiecie, teraz powinno być takie fanfary. Tu, wiecie, tlaski, gratulacje, Diana. Tutaj leci na mnie brokat, dużo brokatu, konfetti, Diana grała coś na premierę. Nie Premiera, Diana grała. Więc tak, dobra. To one zostawiamy. Jeżeli macie 3DS-a, to to jest coś, co po prostu... Warto kupić i mieć, bo... W ogóle, no, małe jest gier na 3DS-a, więc każda, która wychodzi, to chyba jesteście fanami i kupujecie wszystko, bo nie, nie znam takiej osoby, która nie kupiła. gier na 3DS-a? W sensie wychodzi tego, wiesz, sukcesywnie w odpowiednim okresie, tak? W tej chwili to już jest wielka biblioteka, tak? Ale jeżeli ktoś mhm. miał wcześniej, to on kupował nawet, z facetem, to kupował Animal Crossing. Nie? Ja dalej powiem o tej cenie. Tak, jeżeli kupujesz konsolę z Grom za 350 zł, to jest absolutnie świetna oferta, bo to jest cena ci tak. premium na dużą konsolę. Okay. Wszystko gry. super. Jeżeli ktoś jest fanem i ma nowego 3DS-a za GTA, które kupił za 1000 zł, to też Oła. wciąż warto. Noc... To już trudniej dla mnie. Dla ciebie trudniej, ale mówię, mówię no, ogólnie. górnie. że jaki jest gracz, tak, jeżeli ktoś jest zaangażowany Dokładnie. i kochani, ten to kupuje droższe rzeczy i uważa, że spoko, dla mnie ja nie neguję na pewno tańszej opcji, bo też dla mnie jest sam raz. Także nie dziwię się, że Hubert mm. się skusił. Absolutnie nie dziwię się. Dobra. To Diana, weźmiemy to na premierę. No jest słuchaj, no, no jest, wiesz, okazja mm. to od Szampana o godzinie 11. <laughs> Tak, dokładnie. Dobra, to słuchajcie. Watch Dogs 2, patch 2 i tak dalej. Czyli Ubisoft wydaje nową grę. Nowy, nowy sandbox, który jest tym czymś, czym Assassin's Creed 2 był dla Assassin's Creed 1. I. Wow. I tyle. Nie? To Sequelem! Sequelem! nie, no ale prawda jest taka, że przy Assassin's Creed... Jedenka była beznadziejna. Nie dało się w to totalnie drać. Tak, dwójka była świetna i wszyscy ją dobrze wspominają. Dokładnie to samo stało się z łożytkisami. Dosłownie to samo. Bo, bo mam jakby wgląd i w jedno i w drugie, bo odrałem przecież. To teraz, jak już opadło konfetti na podłogę, mogę powiedzieć, że w patrz grałam szalone dwie godziny. Może trzy. Czyli przeszłaś cały tutorial i kawałek. I zaczęłam bawić się piaskownicą. No ale... Najpierw może ty powiedz o swoich zdarzeniach i się ustosunkuję, bo mam dużo mniej do powiedzenia niż ty. to powiem tak, ja jeszcze gry w całości nie przyszedłem, bo jest wielka. Wiecie, jeszcze mam Pokemon, The Division, więc wiecie, to tak, wszystko, wszystko w locie. Jeszcze Dishonored 2 w trakcie leci, no więc tak. Ale Watch Dogs y drugie sobie gdzieś tam odrywam i powiem tak, na samym początku to, w jaki sposób gra nas uczy tych mechanik po, poprzez tutorial, jakby jest dziwne. W sensie, dostajemy kościoł, który automatycznie w ogóle mamy się stradać i w ogóle wytasować swoje dane. Z jednej strony jest to fajne, bo pokazuje, jakby. Próbujemy się utożsamić z tą postacią, co nie jest wcale takie łatwe, bo jest hakerem, który robi yo yo i się ma i tak dalej. jest taki w opór młodzieżowy i wokół, wokół, I to, wokół i to, spoko Za chwilę o tym powiem, nie o, o, o takiej właśnie. właśnie, ale to, to nie no, jest tutorial, jak jest jaki jest Później jest w jaki sposób ta historia się zaczyna rozwijać i poznajemy tego bohatera, jest naprawdę fajne. Na pewno jest to dużo lepszy bohater, ma więcej wyrazu niż Aiden Pierce z pierwszej części, w której był eee, Zabili mi rodziny. Teraz ja ich zabiję. No. No, mniej więcej tak to wyglądało w pierwszej części. Tak tutaj Markus widać, że to jest gość i ma jeszcze tą swoją dróbkę, że się tak wyrażę, przed upasów, ee, w Dead Second, gdzie to są widać dzieciaki, których jara hakowanie rzeczy i pomóc, i pomaganie ludziom. Tak, nie. a potem kradną samochody, zabijają tych ludzi. Zabijają złych ludzi. gangi, Wszystkich zabijają. Nie. Znaczy, jesteś. To, to, jest, to, jest, nie, właśnie, to jest sandbox, możesz okradać ludzi. Oczywiście, że możesz, ale jakby sama historia, to, co pokazuje nam Fabuła, to jest to, że to są dzieciaki, które chcą e, pokazać, że City OS jest beznadziejny i, i chcą jakby ludziom pokazać, jak dużo oddają swoich danych. Wielkim korporacjom, takim jak Bloom. A, a potem Super, możesz się im a... włamać na konto bankowe i zabrać wszystkie pieniądze. Ty, a tym żeby samym żeby ludziom. żeby zrobić te zabaweczki, żeby bronić ich przed złymi korporacjami, to im czyść ten, zbieram pieniążki z konta, no. No, no, fuck logic. no Ale jest fakt jest Programizm, niestety, no. Żeby... To są no, ułatwienia gamingowe, tak? No tak, tak jest. No, no to że jest twoje tak... niejaźni, no ale okej, okay, okej. Okay. Tak, oglądasz coś innego, a potem grasz w całkowicie coś innego. Nie? Pamiętacie Larę? No tak, no. no. Więc tutaj w Wogatelcach jest no, jak widać właśnie podobnie, ale tak czy się, sama historia jest, jest, jest fajnie nawet poprowadzona, no i jest dużo dziwnych rzeczy. W sensie jest czasami jest humorystyczna. I, i te gardli naprawdę, jeżeli ktoś jest za, zajawiony gadżetami technologią oprogramowaniem w ogóle IT ogólne, to on to będzie widział. U, u, Masę rzeczy, masę takich naprawdę fajnych, naprawdę fajnych żartów. To ja teraz tutaj nawiążę do znajomości IT i, i takich tych różnych pokrewnych, mimo że w IT ja nie siedzę, ale żyję z informatykiem, programistą. Tłumaczenie polskie. A. Gdzieś tam sobie na dole wiszą te napisy, bo mi jest łatwiej czasami przeczytać niż myśleć, co usłyszałam. Więc dla dla ułatwienia zostawiam te napisy. I Big Data. Duże dane, nie? Duże dane, Duże programy. A, duże, duże dane program to jeszcze by się... Jeszcze duże dane by się jeszcze jakoś tak... No... No, no. dałoby się, nie? No. Ale... To no, tutaj te duże programy, ja tak siedzę, no akurat mój Marek magisterkę pisał Big Data, więc wiecie, no. A tego się w nie tłumaczy, z tego, co wiem, to jest takie... Nie, to nie... jest określenie, nie, nie, nie. które zostaje, tak, tak nawet tak, tak, w, tak, tak, tak. Dokum znaczy w naukowych takich publikacjach, jak praca magisterska, Big Data jest Big Data, to koniec. To ja w ogóle bym a użył innego duże kreśla, grube dane. Grube dane, chociaż byłoby śmieszne, a tak to... <laughs> Nie ja damy. Niektóre tłumaczenia są słabe, ale ja się takie jak grywam po angielsku. To jest naprawdę, naprawdę fajny humor ale w niektórych Piotrek, momentach. w tym momencie właśnie masz ten kwiatek z Big Data i on odbiera jakby całą radość. Ktoś, to mam takie ja wrażenie że ktoś episode... tłumaczył, który nie miał absolutnie pojęcia, hmm, ja co to jest. Tak, dokładnie że tak. nie jest w temacie, że faktycznie może świetny tłumacz języka angielskiego, ale osoba jest totalnie związana z IT. I tu zabierają się te gagi, te teksty, te nawiązania, o których ty wspominasz. One giną. Ale znaczy, ja też jestem czasami cię. na tyle leniwa, że nie słucham po angielsku i czytam napisy. Zdaję znaczy, sobie z tego sprawę. No. Jeden z fajniejszych chyba takich z artów jest. To, to dalej jest. Dla, jak będziecie, tam na raczej się pojawia w końcu postać z pierwszej części, czyli Ray, T-Bone. I. Jest jeden z fajniejszych żartów pomiędzy nim a orange, czyli śrubą. Jak, jak stoją tak koło siebie, to nawet wszędzie chyba jest pokazywane: stoją koło siebie i, i tak. Nice hat, nice mask. Nie, i, i to jest taki głupi żart, ale jak się odra trochę, to się go zrozumie, o co dokładnie chodzi. Ja w ogóle chciałam tutaj już wspomnieć o śrubie który jest tłumaczony po polsku, jak też po angielsku powinieneś mówić wręcz. Ręcz, ale, tak. Wręcz, tak. A wręcz to w ogóle ale... kluczy, to nie śluba. Też mi się wydaje, że Wrażne wręcz jest tak, tłumaczenie. To... jestem zasmucony. Co się coś dzieje? No ktoś... Jak była śluba po angielsku? <laughs> Poważny, skminny w, powa w poważnym podcaście. podcaście tak. I no, tak. chodzi o pohaterów, oni są fajni, bo oni są wyraźnie zarysowani. Tak, znaczy widać, że na przykład ta sitara to jest taka typowa pani grafik, której zależy na to, żeby się pokazać, nie? I tak, zrobię coś zajebistego. Jest sobie ten cały nasz wrench, czyli właśnie śruba, który jest szalony i ma dziwne pojęcie, jakby z, z, powiem tak, ma dziwne stosunek do elektroniki. Bardzo dziwny. Jest sobie fabula, Josh. Nie tak nie Zagnałam się tak. A, a jest sobie Josh, który ma... Trochę taki syndrom Aspergera, wiecie, zawsze, o, ja nie, ja tutaj tego, no, nie, nie, nie, no, znalazłem coś, ale to chyba moja wina, nie, I tak, super chłopie, zajebiście, nie, no, nie, nie, bo to na pewno źle wyszło, no i to jest taki, no i sobie właśnie Markus, który wykonuje czarną robotę, a no jest jeszcze ten, jak on tam ma, Horatio, o, który jest czarnoskórym gościem Wiecie, bo jak jest dwóch czarnoskórych w grupie No to lepiej iść, To działa, nie? No takie ziomeczki od razu, wiecie. Od razu, wiecie, wchodzą i tak e, Jo, jesteś czarny, ja też jestem czarny ziom Ale fajnie, jest, jest dwóch ten, czarnoskórych, super Ale powiem wam, że w tym Całej młodzieżowości Te postacie są bardzo takie żywe No po pierwszym znaczy, gościem... są wyraziste, bardzo. Tak, ale nie, oni są tacy kurze żywe to też może nie jest dobre określenie Ale oni są tacy swojscy w sensie może że... Udało się tam coś, napruliśmy się jak, nie wiem, piękne, to było piękne. Tak, powiem, powiem wam tak. Te postacie są takie, że jakbyście spotkali kogoś takiego na żywo, to moglibyście powiedzieć Jezu, on żyje. W sensie to, to ktoś taki One może istnieć. One są takie manekiny? Znaczy ja mówię, tyle co ja nagrałam się, to... ale pierwsze wrażenie, że to nie są manekiny, które są tylko na konkretne kwestie, tylko są bardzo tacy ludzcy. Mhm. Dobra, info z ostatniej chwili pada, u mnie śnieg. I to tak ostro pada. Ja nim Słuch, tak siedem. W zielonej górze w trochę słońce. Tłumaczem. Więc u mnie, u mnie że nie. bo byśmy słyszeli u Dominika. Nie, to tylko też słychać. <grym> no tak to jak, to te drugie są naprawdę, naprawdę fajne. Mają pięć... I pamiętaj, może zacznijmy, Diana, od grafiki. Przejdźmy sobie tak po kolei. Ta gra jest śliczna. Ja w sensie, naprawdę inaczej. myślałam, Ona że on gra na PS Pro wtedy, na WGW. on chyba nie grał na PS Pro. Po prostu gra na PS 3. Na PS 4, tak. Na PS 4, Ta gra jest naprawdę ładna i naprawdę dobrze chodzi, nawet na Xbox One. Cieszy jest... oko, bo ja na 4 grałam. Cieszy oko. To nie jest coś, co byś po, co, co by tak odstraszało. i był, nie, to, to jest po prostu bardzo ładne i, i bardzo fajnie się w to gra. Ja wiesz, że no, ja, ja marudziłam w... na grafikę w finalu tym najnowszym. Wiem, Więc... wiem, wiem. Ja mam takie trochę spaczone pojęcie pojmowania estetyki w grach. No ja też nie. mam, bo ja gram na Nintendo i dla mnie potem one są ładne, nie? No <ścoughs> ja to jest inna rzecz. Ja miałam wielki to tutaj, z... bo dlaczego grałam w Watch Dogs tylko 3 godziny i nie poprosiłam współlokatora, żeby nie sprzedawał tej gry albo nie odkupiłam jej sama od niego? Dlatego, że ja nie umiem grać w składanki. Dizony odrzucone. Jedyny Metal Ginsolid mnie przytrzymał jakoś tak dłużej. Ale tu trzeba skradać się, kombinować. No mogłabym z buta wierzyć, ale to odbieram sobie 99% fanu. Skombinowania, no, hakowania, tak. rozmyślania i w ogóle. Żeby was nie oszukać, tutorial, który w sumie, nie wiem, był na 15 minut, robiłam półtorej godziny. Okej. Okay. Bo tutaj ja nie jestem osobą cierpliwą. Nigdy nie byłam. I kurde, no nie, no dobra, on idzie, ale może nie zauważy, ba. I trzeba się chować znowu. czekać, poszukają, szukają. Tak, to e, trzeba... W syndykacie e by cię nie zauważył. <laughs> <laughs> nie, tutaj jest, jest dużo, znaczy to jest większość rzeczy, które w ogóle w samej grze jest zrobione... Które na łatwym i nie mogą tu do zjalu przejść, ludzie. No ale <laughs> no, tak jak Diana mówi, tutaj jest dużo takiego, znaczy, nawet nie tyle stradania się, to jest bardziej... E, Gra polegająca na tym, że na przykład no nie wiem, jesteśmy sobie siedzimy sobie w kontenerze, tak? Markus co siedzi, odpala sobie dwa drony i lata nimi po całej okolicy i sobie wykonuje całą misję praktycznie nie ruszając się z jednego miejsca nikt go nie widzi, nie? I... Ale w tym miejscu możemy nawiązać do drzewka umiejętności bo żeby to zrobić, to trzeba w... iść Jezu, ile jest tych, tych, tych drzewek? Raz, dwa, sześć Sześć no to, to sobie wybiera tą elektronikę, że on sobie może robić wianki z tymi wszystkimi stworkami, które tam na tej tak. mistycznej, magicznej drukarce 3D drukuje. No w ogóle, to ja to szybko to drukuję, to jestem w szoku, to nie? To jest las, a że to wszystko jest spasowane i złożone, nie? Wow, nie? Mm, I to trzeba iść w to, że w umiejętności, ja tak patrzyłam, bo jakieś tam punkty mi wpadły i tak, boże... Boże, boże. I te nagrody na końcu wcale nie dają wrażenia być takich super, super <tryk> nie, nie, nie, nie, nie. W ogóle te to, to, to drzewko jest tak dziwnie skonstruowane, że nie dość, że mamy te tak zwane, to się nazywa właśnie nie punkty umiejętności, tylko chyba punkty hatowania czy coś takiego. Yy, I je się rozdaje, tylko że je z samych punktów to możemy rozdać tylko tam na samym początku z każdego drzewek. Później... W trakcie gry trzeba włazić po mieście i szukać punktów, w których są, no jak to się, jakby to powiedzieć, odpowiednie części. Te czarne czaszki, nie? Tak, takie czarne czaszki. Tak. I trzeba to po prostu zbierać, żeby móc odblokować odplokować jakąś głębszą rzecz w, w drzewku, ale wtedy już są to rzeczy takie, które na przykład no, mogą ci zmienić sposób grania. Czyli na przykład, nie wiem, możesz podłączać pod drona ładunki wybuchowe i z niego spuszczać. No to zmienia jakby całą rozdrywkę, bo dron, dronem praktycznie nie można nic zrobić na samym początku, a później tak masz tą umiejętność, to sobie lecisz i mówisz, o kurde, tu stoi pięciu gości? Dobra, to ja sobie zrzucę ten ładunek i oni w... po prostu znikną, nie? Proste. Więc, no, są to rzeczy, które, które trzeba by pozbierać, żeby w ogóle całe drzewko wypełnić, to trochę drania jest, nie? Bardzo mi się, powiem tak, drzewko drzewkiem, ale jakby to, ile rzeczy możemy schakować jest... Wow, ho, ho, ho. Nie jest wiem, super. ja na przykład miałam wielką zabawę, jakiś potwór za mnie wychodzi w tym momencie, jest tłum ludzi, jest skrzynka z prądem. A, i uruchamianie I sobie teście. tak, nastawiam, zwabiam, ktoś pada, patrzę jak kadetka przyjeżdża, pierwsza <laughs> scena z grania w grę. Przyjechała ta kadetka, oni rozmawiają, co się dzieje, ja tam się kręcę, czyszczę im kieszenie, znaczy no, konta bankowe. Dobra, ta kadetka, okej, okay, ta laska wstała, Kadetka jedzie, tu coś pięknego się wydarzyło. Kadetka dusza i bach w drzewo, no myślę, że się popłaczę, Totalnie bez mojego udziału kolejna katastrofa. Nie, a to jest dużo takich rzeczy. Na przykład bardzo, jeżeli chodzi o hatowanie, na przykład bardzo, ale to bardzo podobają się podnośniki. W się sensie można tyle rzeczy porobić, że to jest miasta. Tam nie dotadłam jeszcze. Ja w no. moim zwiedzaniu piaskownicy skupiłam się na selfiaczkach. Oj tak, ale sorry, głupia mechanika, ale daje taką frajdę. Ukradłam sobie skuter... Padłam gdzieś jakieś takie domki na drzewie, wytłu znaczy wytłukłam, uśpiłam ludzi z gangu i sobie lubiłam selfiaczki. I to jest tak, że komentuje, tak? Macie, jest normalnie coś, coś w tyle aplikacji, tak jak nie wiem, mamy Instagram. Instagram. Instagram. Tak. I, I można za pomocą tego, tej aplikacji wstawia się po prostu z różnych miejsc zdjęcia i po prostu to jest komentowane, dostaje się odpowiednich followersów, za followersów dostaje się nowe punkty hakowania. Cudny. I ten, ten, że zamiast pójść do nich, do tej kwatery, bo po zrobieniu tutorialu stwierdziłem, nie, piaskownica. I sobie właśnie nominam ten skuter. Jezu, sterowanie w tym. Przecież to to lewituje. Stera... To, to lewituje jazdę, ludzie. Dla mnie nie. zawrócenie tym skuterem to była po prostu taka gimnastyka. Ja wolałam sobie odstawić ten skuter, przejść kawałek z buta i ukraść kolejny. Po Powiem hmm. Ci więcej, ja się cieszę, że jest fast travel, hmm. bo bez niego to ja bym się zamęczył. Nie wiem, czy oglądaliście recenzję Kłaza, ale... Widziałem. No, ktoś stwierdził w Ubisoftie, że sterowanie było spieprzone w Watch Dogs, bo było za trudne. I teraz, Ones, właśnie nie był... teraz je ułatwili. Tak. tak, je tak ułatwili, że nic, nic się nie zmieniło, nadal jeździ to jak... Nie wiem, to coś mówiliście, wspominaliście na odcinku o jeździe po lodzie. No, no. To jeszcze jakby taki wiecie, co, poduszkowiec był, tak, taki, no nie wiem, kurde, jakby to był, wy... cały ten lud był wyszulowany jak w karlingu. I ty jesteś no, tym żelazkiem, no, tak, tak. Jest widać, prawo-lewo, nie? No. nie? i tak, jedziesz tak, dobra, zmieszczę się tu, zmieszczę się tu, nie? I jedziesz to po jedziem i dwoma całodami i na masz takie, bum, i uderza o wszystko, nie? What the fuck? A jeszcze się spłakałam, jak, znaczy to już mnie bawiło w GTA, jak grałam. Ale spłakam, ze skuterkiem, bach w słup skuterek, cały supleży. leży. No. To, to bawi zawsze. To, to bawi zawsze, no ale jest... Bardzo fajne są rzeczy jakby to, to właśnie hakowanie, jak można... Nie tylko te punkty takie jak puszeczki, coś tam hakować, czy podnośniki, ale też pojazdy. I te pojazdy takie już naprawdę, pojazdy w sensie wiecie, jest sobie samochód, nie? I... Macie misję do wykonania i widzicie, że stoi dwóch gości przed samochodem i się gadają, nie? No to wiecie, jaka jest fajna zabawa, żeby uruchomić ten samochód i żeby jechał i uderzył w ścianę? A to jest niesamowite, jak npc te reagują na to. W ogóle cudnie. No, jest... One rozmawiają ze sobą, one się kłócą, to niesamowicie żyje. To chyba jest pierwsze takie, znaczy no też nie mam dużo tytułów ogranych typu piaskownica. No w GTA szczególnie, tak? Ale to może poszło o krok dalej. I mam w czwórkę, to to wszystko jeszcze drewno było. A. Jeżeli chodzi o npc te nieważne dla fabuły. Mogę nawiązać do, do syndykata. Tam fantastycznie też jest zrobione w ogóle reakcje NPC-tów, Bo mam ten swój gang, tam jest też drugi gang i często jak się stanie po prostu na ulicy, to jedni zaczną się tłuc z drugimi. Ja miałem raz taką, taką sytuację, że miałem odbić jakiś, jakieś pomieszczenie eee, i nagle zaczęła się taka zadyma w tym pomieszczeniu. Eee, wpadli moi eee, do, do tego drugiego rangu, zaczęli się tłuc, potem jeszcze wpadli policjanci, którzy wytłukli tych czerwonych i tych moich, poszli sobie, a mi się tylko zaznaczyło misja wykonana. O. Ja tylko stałem <laughs> i tylko oglądajmy jak się tłuką. Ja powiem wam, że jestem tymi NPC-ami może tak zachwycona tym, jak to żyje, jak oni reagują, tak jak wysadziłam tą babeczkę, to ktoś tam zadzwonił na no, wysadziłam babeczkę, no podażyłam ją prądem dla zabawy. No, ale nie, jest, jest, jest wiecie lepsze hakowanie. Wiecie, że dla racji jest 7, tak, wybucha bateria. Wybucha. No to, to jest, w możecie iść w publicy i macie co jakiś czas taką opcję, że schatuj telefon i może się rozgrzać i wybuchnąć i wtedy razi prądem i ilość jest oszołomiony. Więc wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak jesteście na głównym placu w ogóle w San Francisco albo w Palo Alto i, i idziecie i tak klikacie, dobra, to... Klik, nie? I jest goście poradzony, i wszyscy I nie wiedzą, co się dzieje, nie? Totalnie jest osobno. I robią zdjęcia. Robią zdjęcia, jest... tak. jest po, karetkę. po karetkę. Tak. No to jest, jest opcja przedywania dzwonienia po policję. Na przykład, jak widzisz, jak ja tak. zjechałam babeczkę na skuterze, bo oczywiście stwierdziłam, że po co jechać z nim, jak mogę sobie wjechać między słupa chodnik, to wcale nie było celowo. I na babeczkę i tam musiałam gościa schokować, żeby nie mógł się zadzwonić na policję. Też fajna sprawa. No, Ale jak no. w dużym tłumie, no to jest nie do ogarnięcia, bo kilka osób może dzwonić na policję. I ty możesz wyłapać to. Oczywiście, no, jest, no, dużo, dużo fajnych rzeczy. Bardzo mi się też, jeżeli podoba, znaczy, to jest rzecz, którą też jest jakby, trochę wrzucona z Asasena. Czyli ten cały widok hakowania, czy coś takiego jest, nie? To wszystko, jest, wszystko jest hakowania w Łodziu tak? To czarno-białe Ta takie czarne -białe, to jest. czarne-białe, gdzie widzisz Mo może widzisz praktycznie całą sieć, nie? Która jest wokół ciebie. I to jest, to jest prawda... wewnętrzne oko matkusa, nie? Tak, to jest coś, co jest w asasynie nazywane widokiem orła. To dokładnie to samo. Jeśli się okaże, że będzie jabłka jeden, matku Markus zbierał. Nie? Wiesz To nie, jest, nie, teraz uwaga, teraz jest najśmieszniejsza rzecz. Jeżeli chodzi o historię, to w Watch pierwszych jest misja, w której nie, Aiden Pierce zabija CEO tam główny, Jezu, już nie pamiętam, Abstergo. Abstergo z Unity. I jest nawet to, to jest tak, że zabijamy go, jest oddzielna misja, taka jakby nawet poboczna chyba z tego zrobiona. Yy, I zabijamy go. Yy, a później, jak się gra w Unity, to jest tylko powiedziane, że ten CEO zniknął, nie? I nikt nie ma pojęcia, co się z nim dzieje. O, więc bawią, bawią więc się. Bawią się. Może, może to jakoś tam być za jakiś czas połączone, bardzo bym chciał. Taki crossover? No. Taki crossowy. Wiesz co, ba ja coś czuję, że może być tak, że Dogs staną się asasynami w nowoczesnym świecie, a asos. A Creed... może akurat jedna akcja będzie u asasynu w takim świecie, że kuzde. QSD... Trzeba będzie wejść w magię hakowania. Nie, ja bardzo bym chciał, żeby to by właśnie wyglądało tak, no zobacz, mamy nowoczesny świat, więc ten hacking cały to byłby idealny sposób na bycie takim, wiecie, asasynem i w ogóle poszukiwanie danych, kombinowanie. Super działa, a jeżeli chcemy wrócić do takiego normalnego tam świata, Egipty, Londyny i, i Paryże, no to idziemy na Assassin's Creed, po prostu i gramy sobie, skaczemy po dachach, nie? Myślę, no, że... że Ubisoft jest do tego zdolny. Jest do tego zdolny, tym bardziej, że Markus na przykład y, w końcu pokazuje, że wow, umiem zajebiste sztuczki, nie? Umiem normalnie parkurować i tak dalej, tylko szkoda, że czasami jak jest kawałek, dosłownie kawałek na przeskoczenie z budynku na budynek, to on sobie z tym nie radzi. Nie? I, I to jest problem. Wybiórczy, Patku, no co? No jest mocno wybiórczy, mocno wybiórczy. Ale ogólnie, ogólnie się bardzo przyjemnie ja, ja polecam sprawdzić. Jeżeli ktoś odrywał pierwszą Watch i powiedział, że mech i w ogóle, to nie weźmie Watch drugie, bo są naprawdę fajne. No, Trzeba można założyć sobie trochę soczewkę na to ziomalstwo, przyznam. Znaczy jest dużo to... rzeczy... Pamiętaj, tak, jeżeli ktoś oglądał recenzję kłaza, to kłos tam idealnie to, to powiedział. Czyli... E... Są miejsca, w których teraz naprawdę, naprawdę hilarious, taka, że wiecie, oglądacie to i śmiejecie się pod nosem, dosłownie. Ale są miejsca, w których zaczyna być poważnie i to wiecie, wiecie, już jest bardzo poważnie i wszyscy wiedzą, że jest poważnie i widać, i ktoś ze scenarzystów powiedział kurde, to jest za dobre, za, za poważnie, weźmy, wrzućmy coś, coś takiego ziomalskiego, nie? I wrzucają takie ziomastwo i robisz takie, ale why? Why? No, no, to jest totalnie niepotrzebne. I, I jest w wielu momentach takie, wiesz jest bardzo poważnie, nie wiem, coś tam umiera, czy coś jest, jest smutna i i nagle wrzucają, na dle, że słuchajcie, schakowaliśmy policję, i trzeba być znowu ziomalem, nie? Czyli jest sporo takiego comic relief, no nie? Tego wynika jest taka to taki wysłucham. comic relief, który jest totalnie niepotrzebny, w sensie on jest taki wrzucany z dupy, po prostu. <śmiech> A ty, Piotrek, masz pudełkową wersję tej gry, Oczywiście powiem. mam pudełkową to wersję. Ja chętnie, jak już zapoznasz się, to chętnie sprawdzę, czy będę. Ja ci dam i pierwszej wziom. drogie, bo, bo mam i pierwszej drogi. A, no na, to dobra, na, to w to... pudle to sobie porównasz. A, A ja powiem od Dobrze. siebie, że nie, tak jak już zaczynałam recenzję, nie umiem składanki. Z buta wierzyć nie chciałam. Ale tak faktycznie się i poławić z tą piaskownicą. Jakby właśnie Alan zostawił tą grę. To czasem bym ją sobie odpaliła. Pozwiedzać to San Francisco, poprzebierać się. jakie wiecie, Was tak, sądałki niż... ze skorpetkami, nie? <grym> no są. <grym> Można się umierać jak po to powie po spodnie od <grym> motocyklistów. No ale dobra. Już jest ten wątek motocyklistów, tego złego gangu. Też fajna sprawa. No jest, jest. Tych wątków jest po prostu masa. Ale ja się nie zagłębiłam. Ja się pobawiłam. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, która mi się nie podoba. W sensie to było w pierwszych Watch i jest to w drugie coś, co powinno być mocno opcjonalne. Czyli... W pewnym momencie gry yy, dochodzimy do misji, która no, jest jakby naszym tutorialem do online, a, czyli ktoś nam wchodzi do gry, bo w pierwszych Watch było tak, że po prostu grając, jeżeli byliśmy podłączeni po online, to ktoś nam po prostu mógł zacząć hakować grę i nam się misje przerywały i trzeba było znaleźć gościa i go utłuc i tak dalej. Wszystko super, tylko bardzo chciałbym, żeby to była rzecz, która jest opcjonalna, włączona w menu. Że jeżeli chcesz, to to ja pozwalam innym przerywać moją grę i to jest żaden problem, ale jeżeli nie chcę, ja chcę drać tylko Sindlo. I mieć wszystko w dupie. Albo mogą ci się wpieprzyć, w, w, w, władować bez pardonu. Dokładnie. Inna rzecz jest taka, że ponoć serwery Watch bardziej leżały niż, niż, niż chodziły, nie? Ale, ale to jest inna sprawa. No to jest rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Bo chciałbym, żeby to była rzecz mocno opcjonalna. Taki disclaimer. Dobra, myślę, że Wood to tyle, nie, Diana? Tyle no. Dobra. To Dominik. No trzeba się w przetrwanie pobawić pojedziemy tym ostatnim, tym przetrwaniem i będziemy chyba powoli kończyć, nie? Tak, tak, tak z uwagi na, na <grym> życie. Do... Życie. Ładnie na życie. Dobra, no, no, no, słuchajcie, materiał. Dokładnie. Słuchajcie. The division dostało nowy dodatek i w ogóle nowy update, więc jest dużo, dużo, dużo zmian, a przede wszystkim nowy dodatek. Z nowym dodatkiem było tak, może od razu powiemy, że ja początkowo robiłem takie nie, nie kupię. <grym> Pamiętamy, była panika, było ten ja może powiem od razu disclaimer, ja nie lubię DLC, po prostu, nie lubię tego, że to, to jest DLC, ja bym chciał, żeby gry były skończone tak, jak jest to z Nintendo robione, czyli kupuję grę, mam to, kończę, dziękuję bardzo. I mi tyle wystarczy, a nie, że ja później kończę grę, a później się okazuje, że jest DLC, które dokłada, nie wiem, dodatkowe zakończenie, czy coś, no, po prostu nie. Ja rozumiem, że tutaj jest to zdra MMO i tak dalej, ale wciąż widzę, że to przetrwanie to jest coś, co było przygotowane wcześniej i wycięli i uznali, że wrzucimy to do, do DLC. I, I bardzo mnie to boli. No tak czy się tak było, nie chciałem kupować. W pewnym momencie miałem tak zwane cebuliony jeszcze zostawione i było tylko pytanie, słuchajcie, będziemy w to grać w ogóle, bo jeżeli... Tak, no to ja to w ostatecznie kupię. No i kupiłem. I trzeba przyznać, że to jest bardzo dobry dodatek. Naprawdę bardzo dobry. Jest na pewno... Tak popatrzyłem w sobie po, po YouTube'ach, bo tego pierwszego tunelu. T -t Tuneli nie mam, ale... Ale to jest super. Jest dużo lepsze według mnie. Ale o co chodzi? Wyszedł, wyszło dokładnie... Wyszedł dodatek, który się nazywa Survival, czyli przetrwanie. I mogliście zobaczyć, dokładnie, jak to wyglądało u nas na streamach. <śmiech> ale, ale do rzeczy. Cały dodatek polega na tym, że mamy podział na player versus environment i player versus player. W zależności od tego, jak to wybierzemy, no to mamy różne serwery. No i rozpoczę rozpoczęcie z całego przetrwania powiadam na tym, że budzimy się w ogóle w jakimś miejscu na mapie. Totalnie randomowym i nie mamy praktycznie nic. Prócz pistoletu, jakichś podstawowych gratów i rozpoczynamy grę z tak zwaną sepsą. Po prostu. Jesteśmy chorzy. Tak, jeszcze I ja się... podam, że początek sam gry to jest fabularnie usadniony w ten sposób, że lecimy do Dark Zona po... Poleki, czy tam poszczepionkę? Coś takiego mhm. fabularnie. No i rozbijamy się, no i lądujemy. Ta, każdy z graczy w ten sposób zaczyna rozgrywkę, że w zasadzie niko, nic nie ma, tak? Dokładnie. Wszyscy mają równy start, ale kontynuuj. Tak, wszyscy mają równy start. To jest to, co Diana, ty, ty lubisz, czyli roadlight trochę. No że i... co, że jak padniesz, to od początku. Prawie, tak. prawie. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy. E... To jest tak, zaczynamy totalnie bez niczego. Z, musimy sobie wytwarzać gracę, no i mamy tą, tą chorobę, która jakby z wyznacznikiem czasu, w którym mm, musimy jakby przejść dane, e, daną całą sekcję przetrwania, która ciągnie się od początku tak naprawdę do najpierw do stworzenia filtra, a później od filtra do wejścia do Dark Zona i z Dark Zona wyewakuowanie się e, na górę. Przy czym, uwaga, uwaga, cała gra nie polega tak naprawdę na tym, żeby to skończyć, tylko na tym, by zebrać punkty. Bo za każdą rzecz, którą zrobimy, dostajemy punkty, czyli nie wiem, wytworzenie ra racy to jest ileś tam punktów. Zrobicie jakichś przeciwników to jest ileś punktów. Wyjście z w ogóle, zakończenie rozgrywki z jakimś pakietem lekarstw, które nam zatrzymują chorobę, żarcia, picia i tak dalej, to też są punkty więc to się tak naprawdę to jest gra zrobiona po to żeby to było wyzwanie punktowe zbieranie tych punktów a za, za odpowiednią ilość punktów dostajemy zasobniki do normalnej gry simple no myślę, że to takie najprostsze dodanie. Yy, no my w większości wypadków w tej chwili gramy już w wersji PvP i jest to na tyle fajna zabawa że wchodzimy i tak naprawdę każdy może nas zabić wiecie, to, te, te emocje kiedy możecie zamarznąć bo jeszcze jest mechanika zamarzania wychodzimy na zewnątrz, jest zimno a my nie mamy praktycznie na sobie nic poza koszulką nie, i, i z spodenkami jakimiś prostymi i musimy zbierać różne rzeczy, wytworzyć sobie szaliczki, czapeczki i, i kurteczki, żeby, żeby się odrzać nie? Więc jest czasami taka... To, to są to emocje, kiedy, wiecie, zbieracie draty i nad, od tyłu ktoś do was strzela. Nie wiecie, co się dzieje, nie? Ktoś do was strzela, wy się wyziębiacie. Dobra, to uciekamy, strzelamy się, co robimy, nie? Jest, jest naprawdę, naprawdę fajnie. No, Dominik, powiedz coś. Znaczy tak, no nie chciałem cię przerywać oczywiście. Dla mnie właśnie największą atrakcją jest to, że można... Mm, że ja, ja, ja się skupiam na tym, nie na tych punkcikach, bo dla mnie to jest rzecz wtórna, powiem szczerze, bo w tej chwili bardzo mało już gram w tych tak, w normalnych tych trybach. Poza. Ja także. Ja tak tak także. Jakoś, jakoś mnie nie ciągnie bardzo, a czy to jest taka gra, do której dobrze się wraca i cały jakiś czas wracam i teraz, kiedy po, po każdej sesji tego przetrwania wypadają pojemniki i tam ciągę są nowe graty, to niewykluczone, że mnie trochę skłoni do wspólnej zabawy, ale raczej skupiam się na tym przetrwaniu i dla mnie najfajniejsze jest to, że ciężko jest w ogóle samuszu się wydostać. Do tej pory nie wiem, czy, czy się mylę czy nie, ale chyba jeszcze nikomu z naszej ekipy grającej się nie udało. Z naszej wydostać. ekipy jeszcze nikomu się no nie udało. Różne taktyki są, bo tam generalnie gra na no, dużo zasadzek na gracza szykuje. Wyskakują po momencie w nardzonie, bardzo ciężcy przeciwnicy i już wiadomo, że nie martwimy się na przykład zimnem, ale ciągle czegoś brakuje. Tak, gra, gra nie jest zbalansowana i w zależności od tego, jaką ścieżką pójdziemy, to albo będzie nam brakować jedzenia, albo będzie nam brakować wody, albo leków i, i zdarzają się takie historie, na przykład, że się ląduje w Dark zone dopiero wtedy, kiedy ma się 12 minut do końca gry. Tego czasu, bo ty nie powiedziałaś tej tak tej ważnej a rzeczy. Żeby, żeby, żeby się ewakuować, to tak. 5 minut jest do przybycia samego, nie tam, 3 minuty jest do przybycia helikoptera, czyli... Tak naprawdę te 12 minut, to ja sobie to mało. Się tak dokładnie, to sobie zabrać division, który dziś leży czasami na samym na drugim końcu mapy, nie, zrobić racę, pójść do punktu takiego tam podjęcia i, i jeszcze uciec w ogóle. W ogóle uciec, zanim uciec, to jeszcze chwilę przetrwać, bo na samym końcu jak chcemy wytrwać, to wy wystarczają tak ciężcy przeciwnicy, że no, to, to już jest masakra, to już nawet jest, to jest taki boss ultimate, się nazywają łowcami i ich wyskakuje w zależności od tego, czy dramy sami, czy, czy z jakąś drużyną, w zależności od il, w ile osób jest to podjęcie, to, to tylu gości wyskakuje. Tak, bo właśnie no, to... no, tak Nawiązać do tego właśnie, że dodatek jest bardzo trudny, Na, znaczy od samego początku jak uczysz się tych podstawowych rzeczy, tam jeszcze jakoś to idzie ale poziom trudności wzrasta bardzo w Dark Zone. Dodatkowo jeszcze to, że inni gracze mogą polować na ciebie, bo też wszyscy chcą lepszych rzeczy i najłatwiej jest zdobyć na innym graczu, który tam ucięłał stopniowo i godzinę już spędził w grze, to, to, to, to dodatkowo dodaje emocji i ja na, na razie nie widzę szans na skończenie tego dodatku w sensie prawdziwą ewakuacji. tak, się. my wczoraj z Robertem graliśmy, Robert pozdrawiamy, e i byliśmy naprawdę niewiele od skończenia, bo byliśmy sobie w metrze, siedzieliśmy w metrze, zrobiliśmy metro, zabiliśmy imiennego, wszystko super, nie? I patrzymy, siedzimy i nagle powstrzymuje info, że ktoś podjął się podjęcia. Nie i tak, mówimy, ej, dobra, to lecimy, jak ktoś robi, to my się staniemy z botu i będziemy czekać, nie? Czyli kolejna taktyka, kolejny pomysł. <śmiech> tak, kolejny pomysł. No i po, po, podeszliśmy, jak tylko pojawiliśmy się dosłownie blisko. Punkt punktu podjęcia, to pojawiło się dwóch łowców dla nas i jeden łowca dla gościa, który chciał podjąć. Czyli od razu z automatu dra się przeskalowała i, i, i wrzuciła odpowiednią ilość tych, tych przeciwników, żeby było trudniej. No po prostu oczywiście nam się nie udało, bo ci łowcy nas po prostu zakatowali, ale to było śmiesznie. Naprawdę było śmiesznie. do dodatek w ogóle zaskakująco dobry. Ja naprawdę jestem w szoku, jak im dobrze to wyszło i Mam wrażenie, że tak powinno być od początku. Division może nie tak hardkorowo, tak że ciągle walczymy ze wszystkim. Ale, ale dużo, to, rzeczy, dużo rzeczy, dużo mechanik. Tak, dużo mechanik tak. mi się tak. wydaje. To, że ubrania może ubrania wciel... mają znaczenie tak dla temperatury, hmm. że że po, tych lekarstw spowalnia postęp choroby. To są podjęcie, które pomagają ci przeżyć. Szkoda, że Hubert nie ma Division w tej chwili. No nie, nie mam, pomiera. nie mam, ale chyba je kupię nie wiem. Dlatego, powiem ci, że dla tego dodatku warto znowu kupić Division. Oczywiście jakoś po taniości, no bo one staniało. Oczywiście. Tak, tak, tak, po i to tak naprawdę możesz nie grać w ogóle w normalne Division, tylko grać w, tak, w ten dodatku. Wszyscy, wszyscy mają wszystko. równe szanse. Jestem ciekawy, na, kiedy, nam, kiedy nam się znuży, ale ostatnie doświadczenia świadczą o tym, że zarzuciliśmy wszelkie inne produkcje, tylko było tak. To co, idziemy w przetrwanie. Kto ma tam godzinę czasu? To lecimy. Półtorej godziny. Tak dobrze siadam. Ta, tak naprawdę jedno przejście to jest takie od powiedzmy 0 minut do tak, tak, półtorej zaleźć... godziny. No tak, no, tak ale tam wspomnieliście o podjęciach. Co one robią? Co one robią? Polega to na tym, żeby się wydostać, że... Zakończyć dodatek, To tak. jest tak. Jak jesteś w Dardzonie, wszystko, praktycznie 90 rzeczy, które otwierasz, 90%, to są zasobniki. Zasobniki dostajesz dopiero wtedy, kiedy uciekniesz z Dardzona. Jeżeli nie uciekniesz, to nie dostajesz tych zasobników w ogóle. Ale to w przetrwaniu? przetrwaniu. Tak, tak to jest tak, że, że wchodzisz do Dardzona, możesz zebrać sześć zasobników e, złotych z różnymi dratami i jak uruchamiasz podjęcie, no to najpierw musisz przetrwać i uciekać przed tymi łowcami i tak dalej i musisz ich ubić, bo jak ich nie ubijesz, to nie, to nie uciekniesz. E, jak już się traktujesz i w ogóle uciekniesz, to wtedy do 3, tam ilość zasobników w zależności od ilości punktów dołączane są w twojej strydce te 6, 6 czy tam ile zebrałeś tych zasobników odpowiednio w zona. Mm -hmm. okay. To są po prostu, to jest rozszerzenie mechanik, które znamy z normalnej gry. Tak. O dodatek taki, takiego realizmu, tak? No bo jednak trzeba uważać tak. na, na to, że no na początku gania się od punktu z, z taki, taki becz, beczek z ogniem. Od beczki do beczki, tak, żeby bo, się odrzać. No nie? tak, bo temperatura spada jest minus tam 30 czy nawet więcej. Zależności od Mi, miejsca. Tak, minus i szuka 30, domów. A ma, tak, a twoje ubranta dają ci. Mo możliwość odrzania się tak, nie do minus mi, dwóch nie? I w to Dokładnie, I w sumie nic nie możesz I Nie powiedzmy jednej super rzeczy ważnej Że noc to prawie jest mgła Cały czas jest taka zawierucha To co zawsze zachwycaliśmy, jak to jest świetnie zrealizowane To masz prawie ca cały czas, więc Cały czas jest element niepewności Czy tam w mroku, a czy w tym całym mgle To nie mrok, tylko w mgle Po prostu nie tkwi jakiś, jakiś przeciwnik I oni ha. często skakują ale tak, sobie raptem i raptem, no, trzeba tak, się komunikować, tak? Przeciwnicę, tak, tu i tu. Nie, chcę, nie, nie mówię coś o tym, że Typowe stery takie znane z Silent Hill czyli lecicie i patrzycie. O, kurne, o kurde, tu to przeciwnik, a nie to Manekin. Też się zdarzają. Też się zdarzają. W ogóle gra wygląda świetnie teraz. Znaczy, w ogóle wiesz, cały czas daje radę, jeżeli chodzi o prawę, i nawet jak tam się wejdzie do metra, tak gra świateł. Ja no, cały czas jestem zaskoczony, jak dobrze im zrobiło, jak dobrze zrobi tą prawę graficzną. Naprawdę fajnie to wychodzi, fajnie też działa. Technicznie jest tak. chwili naprawdę super. Nic się złego nie dzieje. Także ten patch, bo to jest patch znaczy, 1.5... Jest jedna dodaje. rzecz, która, która przeszkadza, czyli e, w przetrwaniu, jakby, żeby w ogóle zacząć grę, za każdym razem musimy... Nie ma takiego dołączania do serwerów bezpośrednio, tylko za każdym jest razem tworzona nowa rozgrywka, w której zaczynają od początku 25 graczy. No ale to jest upierdliwe trochę, no ale to jest badań niestety. To dołączanie do gry, budowa gry jest wkurzające trochę, no ale... No jest, i dlatego czasami na przykład wyszukiwanie niektórych meczy na, na początku było tak, jak zaczęliśmy grać, że PvE działało cudnie. Przecież klikało się, minutka, bach, jesteśmy w grzenie. Bo ewidentnie dużo osób grało w PvE, a w PvP w ogóle i się zdarzało tak, że czekaliśmy 10 minut i, i PvP się nie załadowało. Teraz jest totalnie odwrotnie. <śmiech> totalnie. Jak się chcę wejść w PvE, na, żeby podrać chwilę w singlu, samemu, po prostu, żeby się nauczyć tych mechanik czy po prostu, nie wiem, zrobić sobie wyzwanie, bo w PvP samemu jest naprawdę ciężko, yy, no to trzeba czasami naprawdę poświęcić trochę, trzeba doliczyć sobie ten czas czekania jeszcze w głowie, nie? Że to jest tam godzina, półtorej, plus jeszcze kawałek, nie? Mhm. W ogóle gra dostarcza wiele emocji, których poprzednio do wyżej nie było. Bardzo dużo takiego spektrum emocji od tego, że się, autentycznie się kłóciliśmy o to Ja się, ja się wkurzałem na to, że się z przodu Ja z tyłu i nie mogłem niczego podnieść Także były takie głupie konflikty Ta, A A Właśnie, bo to jest rzecz, która jest trochę też zmieniona Z normalnego the, the Division Bo normalnie jest tak, że jak otwieracie różne skrzyneczki Nie skrzyneczki, no to się okazuje, że Każdy może sobie otworzyć, wziąć I dla każdego jest drat, nie? W przetrwaniu <tryk> tego nie ma Jest jedna skrzynka I kto pierwszy, ten lepszy Tak, jak więc jest to... polowanie na przedmioty non stop dokładnie, więc wszystko, wszystko, zasobniki, niezasobniki narzędzia, tkaniny wszystko w zależności od tego ile kto tam będzie miał, no to trzeba naprawdę latać i kombinować, często się zdarza tak, że na przykład wszyscy są już w stanie wejść do darcona, bo mają filtry i jest jedna osoba zazwyczaj do mini, która mówi, kurna, ale ja nie mam narzędzi no bo nie <śmiech> jest latanie na nie, i szytanie bo, bo, bo z lutem jest tak, że on, że jego nie ma dla wszystkich tyle samo i, tak i w danej inaczej. lokacji zawsze, zawsze czegoś zabraknie do tej ostatniej. I powiem osoby, inaczej, więc tryb Dla całego serwera, dla całego serwera jest zawsze tyle samo, tylko w zależności od tego, jak się dra, na przykład jak się dra we czwórkę, no to jak leci się we czwórkę, to nie, to nie jest tak, że się wyrenderuje po prostu dodatkowy skrzynek, czyli dla każdego będzie, tylko zawsze tyle samo lutu. No i nie gracze też zabierają. I Inni gracze. Tak. Więc na przykład jak się dra samemu, no to można mieć full, nie? W ogóle sprawdza. No tak, ale nie nie nie się jak właśnie tutaj idealnie nie powiedzieliśmy, tak? Że to nie jest do końca ro rogu like, bo można się może nas towarzysz podnieść, lub możemy się podnieść jaką apteczkę. Tylko wiadomo, tych rzeczy jest bardzo mało, więc ogólnie. Znaczy się jak się pada, to się pada na koniec. To już jest na dokładnie. Ale też masz taką możliwość, że czasami jak umrzesz, to masz dodatkowe życie. Aha, okay, no. Okay. no to jest podobnie, to jest podobnie. Nie, jest, to jest, właśnie mówię, to jest taki troszkę roadlight, no bo ja, no, najpierw no na to jesteśmy, upadamy, bo skończyło nam się życie, więc ludzie są nas w stanie podnieść bez wykorzystania apteczki, a więc zginiemy ostatecznie, to odlicza się czas, tam 5 minut jest, zdaje się, na to aż ktoś do nas podbiegnie i weźmie, wykorzysta apteczkę i nas zreanimuje lub podbiednie i nas zabije i odrabi. To, to też się zdarza. Raczej wychodzą mroczne instynkty z człowieka, tam raczej, tak. raczej, raczej, raczej się tak. myśli tylko o sobie, egoizm wyłazi straszny. No i jak już się skończy, no to są zliczone punkty, zasobniki itd., tak no i zaczynamy od nowa, totalnie od zera, czyli tak jak w typowym w typowym rodzaju -like nie, ma, nie mamy nic, nie? Zabito cię totalnie, no to zaczynaj od nowa w nowym miejscu. Oczywiście, już ludzie zaczynają, nawet ja sam zauważyłem, że ja dram i wchodzę gdzieś. to pierwszy rzecz jaką robię, to patrzę, w którym miejscu na mapie jestem, bo mapa jest dokładnie taka sama, jak mamy normalnie. Normalnie ją widać w normalnej grze. Ja widzę sobie, mówię sobie, o kurde, jestem tam w prawym górnym rogu, nie? To mniej więcej już wiem, w których miejscach są tkaniny, narzędzia, bronie i tak dalej i jestem bardzo szybko w stanie w ogóle wejść do Dark Zona, bo po prostu wiem, w których miejscach leżą draty. I dracze też już się zaczęli za, jakby nauczyć. W Nie no, wiesz, te, te, to spędzi spędzisz masę godzin już tak naprawdę. Oczywiście, oczywiście że tak. No, jak sobie popatrzysz na YouTubie, jest e, zdaje się Blink, e, taki, taki YouTuber, e, to on na przykład jak wchodził do, do przetrwania, to w ciągu 10 minut Dosłownie, 10 minut wszedł do Dark Zona tak, i później miał y y półtorej godziny, y y przez półtorej godziny siedział w Dark Tak, tylko ten gościu to jest taki totalny wariat, chodzi o Division, on jest oddany tej grze, zupełnie. on Oczywiście, on oczywiście. Po I, I gra na pc więc to też trochę inaczej wygląda. Tak, on, on też szybciej się poszła, po menusach zauważyłem. To jest taki, znaczy on jest takim przykładem chyba nałogowego gracza Division całkowicie i oczywiście robi dobre poradniki przez to. Po prostu jest dobry, tak. Ja tam podchodzę do Division bardzo casualowo i Podoba mi się ten tryb głównie dlatego, że wszyscy mają równe szanse na początku, że nie ma znaczenia, ile tam spędziłeś godzin wcześniej w normalnej, takiej normalnych trybach gry, tych standardowych, fabularnych. To tutaj wszyscy mają tak samo. Oczywiście, jak powiedziałeś, są różnice w, głównie takie, kiedy ktoś no, już grał w tym trybie i na przykład optymalizuje wszystko bardzo mocno, tak, żeby tego czasu jak najwięcej zestawić. No, ma, my, my, my mamy od tego Roberta, bo on najwięcej gra. Tak Robert, tak, Robert masteruje, a my po prostu korzystamy z jego doświadczeń. Odpadliśmy na pomysł, że sobie wejdziemy na serwer, może się uda i będziemy przeciwko sobie i w ogóle byłoby śmiesznie. Takie dwie grupki. Tak. Także dodatkowe to... emocje możemy sobie zapewnić, ale co ciekawe, zobaczcie, cały czas jest w miarę zaawansowania. Ciągle nie możemy zakończyć tego, tego fabularnego aspektu, tego dodatku. Tak? Czyli jest trudno. Czyli jest rogalikowo, powiem szczerze. Bardzo. No Jest jest, jest, jest bardzo rogalikowo. Za 65 zł, bo tyle kosztuje ten dodatek, Myślę, że warto, chociaż dużo osób takich jak Dominic załapało się na Season Passa, którego ja uznałem, że nie kupię, bo nie warto. I teraz widzę, że naprawdę że nie warto, bo są tunely, które są mech, w sensie dla mnie są mech, totalnie ich nie kumam. Eee, tak jest, jest to przetrwanie, które jest naprawdę, naprawdę fajne. Jeszcze zobaczymy ten ostatni dodatek, który teraz w grudniu ma wejść, czyli The Last Stand, nie? no to generalnie sporo jest myślałem że to Division powoli przygaśnie ale wręcz przeciwnie, ożyło strasznie mocno no zobaczymy co będzie na następ w następnym roku, bo to na razie tylko mamy dodatki dla tego no. inna rzecz, że mają Ubisoft, to ma jeszcze Wildlands więc mogą przenieść w ogóle całą rzeszę graczy z The Division do, do Wildlandsów. No? Ja tam się boję modelu jazdy teraz po tych Watch co mówicie? Mam nadzieję, że to będzie tylko dodatek, żeby się przemieścić i nie będzie miał żadnego znaczenia wielkiego, no bo to może poprawią w końcu. Może, może. Znaczy Division Zobaczymy. Przetrwanie bardzo polecamy i wszystkie recenzje są niezwykle entuzjastyczne. Wszyscy mówią, że to jest jeden z najlepszych dodatków do Division, w ogóle, że skłoniło ich znowu do grania w tą grę. Tak jak mówiłem, do Division się świetnie wraca, a to jeszcze dało bardzo fajne efekty, no, tylko siadać i łapać ekipę i grać. Dobra. Dokładnie, tak. Pozdrowienia? Tak. Myślę, że pozdrowienia. Dokładnie, zbliżamy się do końca, myślę, że reszta resztę tematów, które mamy, przeżyciemy na następny odcinek. Który może będzie za tydzień. Ha, teraz trzeba będzie zrobić. A jakiś testowy. Ale powiedziałeś, że może. Może? Zobaczymy. Będziesz nagrywał Dominik Special, zobaczysz. ale Będziesz sam, nagrywał, sam zemontował i sam sobie wydasz go. Solokaz. Solokaz. No, dokładnie Dobra, no, słuchajcie, wiesz, to szybkie, szybkie pozdrowionka, Bo Pojawiły się o, oczywiście Komentarze pod o, poprzednim odcinkiem Które były Oczywiście Izak Bo to inny izak Ja w ogóle z jakimś no, chętnie bym pograł w ogóle Jakąś grę multiplayerową Przecież mam go w znajomych, jakoś to się nie wydarzyło Ale mam nadzieję, że to się wydarzy Tak, to, to słuchaj, Izak, jeżeli na pewno nas słuchasz To to jak jesteśmy gdzieś online, to po prostu Uderzajmy wchodź po prostu. i... Chętnie zagadamy. I się, dokładnie. E, też pozdrawiamy Michała Trzaskusa, który tam o artystach tam gadał tutaj z Dominikiem tak, przede wszystkim. Ja jestem zaskoczony, że artyści wywołali tyle pozytywnych emocji w komentarzach. Ale tak, ja. ty byłeś takim, wiesz, odrędownikiem tego serialu i to dla ciebie wielka duma i satysfakcja powinna być, Jest. że tyle ludzi o, tym się zainteresowało. Oczywiście, więc. bo kubert ja to psuje, ja, szacunek. Ja jestem zaskoczony, <grym> że no tak mało ludzi zna ten serial I, i bardzo się cieszę w ogóle, dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście i jak się podobał. Bo może to tylko mi się tak podoba. Dokładnie, dokładnie Czekamy na komentarze Ja nawet pracę w ogóle polecam Kimkolwiek gadam to mówię o tym serialu Bo on jest bezpieczny Znajomi na uczelni też już dostali informacje, co mają oglądać no to super No to widzicie to Wszyscy, wszyscy mają co oglądać w tej chwili Pozdrawiamy też Anię Rodale Bo wczoraj pisałem na, na Twitterze Żeby ktoś Te pozdrowienia No i tylko Ania się tutaj zgłosiła, więc tak dostaje pozdrowienia, widzicie? Wystarczy powiedzieć, że są i można, dostaje się pozdrowienia od nas. Tak, pozdrawiamy naszą słodką. Wy się tak. będziecie bawić powiem... na tym, na, na tym, na Mikołajkach, ja niestety nie. No ja będę tak na pewno, nie wiem jak chłopaki. No ja się, się po... przymierzam, przymierzam prawdopodobnie. się. Prawdopodobnie. Ach <laughs> okay. tak, ta doza niepewności. Znaczy bilet masz zarejestrowany, Hubert? Mam. Okay. Ja też mam. To, to tak super. powiem, bawta się dobrze, ja jestem na konferencji w Rzeszowie, bo dalej z zielonej góry nie mogli mnie wysłać. <głosy> no, no. Współczujemy. To współczujemy, dokładnie. My się będziemy będziemy ci snapy wysyłać. <głosy> Odinstalowałem Snapchata. A to, to... już dogadamy po na odcinku. <głosy> <głosy> po odcinku, dokładnie. No dobra, to słuchajcie. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy tak naprawdę, bo bardzo dziękujemy Wam za słuchanie tych wszystkich naszych gadek i tak dalej. Tyle na 23 odcinki wysłuchać każdego, który ma tam po godzinie czy dwie, to szacun. Bywało dłużej. Godzina dwie piątej. Tak. Tak, obecny majstą to jest 25 odcinków, także zbliżamy się. Potem setka i tak pójdzie. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra. To ja myślę, że możemy zakończyć 23 odcinek podcastu Gierkowca. Dzisiaj w studiu ze mną była Diana Bąbel. Papa. Pa. Dominik Kowalski. Dziękuje pięknie. I Hubert Bajda. Siemka. Ja byłem Piotr Zaborowski i serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I widzimy się za tydzień lub dwa. Dokładnie, tak. <śmiech> Dokładnie. Do usłyszenia. Hej, Hej, hej.